Witajcie w 15 odcinku podcastu Złoty Tron. Witam Was Zygmunt, Szwagier i Vincent. Zanim przejdziemy do odcinka chciałem Wam zakomunikować, że od teraz możecie znaleźć nasz podcast na iTunes i na innych agregatorach podcastów. Także wystarczy, żeby szukacie, wejdziecie na iTunes, wejdziecie w kategorię podcasty i wpiszecie złoty tron, powinniście znaleźć. Albo możecie też wejść w opis tego odcinka i znaleźć sobie linki do naszego feedburnera, RSSS i dodać sobie to do swojego telefonu. Za dużo słów RSS. E RSSS? to są super RSS-y. RSSS super. I to takie super, że na końcu się mówi super. Tak, dokładnie, żeby takie niespodziewane zaskoczki więc będziecie mogli już słuchać naszego podcastu niekoniecznie oglądając YouTube'a. Także to jest moim zdaniem dobra wiadomość, więc jeżeli chcecie tak zrobić, to wyłączcie się teraz, przejdźcie w opis i tam sobie ściągnijcie. A jeżeli nie, to oglądajcie dalej. Jak zwykle zaczniemy sobie od przeglądu naszych warsztatów i postępów z naszych warsztatów, więc zobaczymy, co pomalowaliśmy, co udało nam się stworzyć, udało nam się skleić, pomalować, jakie ogólnie zrobiliśmy postępy. Więc może zaczniemy od Ciebie. Udało mi się złożyć trzech Plague Marinów, których dostałem od szwagra na urodziny jakiś czas temu. Tych z tego, tego najmniejszego boksa First Strike chyba, czy coś tak, tak. yy, Więc <coughs> przerobiłem tego, który ma robić za sierżanta, bo już sierżanta mam z, z Dark Imperium. Przerobiłem go na ikonistę, obciąłem tą ikonę, która jest na, na tym dużym lordzie z, z Dark Imperium i dokleiłem po prostu patyczek do czyszczenia uszu odpowiednio tam zmodyfikowany Greenstaffem eee, troszeczkę podrasowałem mu te ręce bo on niestety ma łapki ma na takich jest easy to build więc ręce ma na takich wystających po prostu bolcach, bolcach więc wygląda po prostu jak robot, jak Frankenstein wiecie zombie, ręce Spanyspans. do <laughs> dokładnie tak więc trochę z Greenstaffowałem mu pachy w taki sposób, że zrobiłem po prostu z Greenstaffu. Co, wciąłeś bolca i przekleili się na ciebie? Znaczy, Wiesz co, do, dodałem do Greenstaffu, bo jak Marini podnoszą hmm. rękę, to mają ten taki czarny... Wiecie, ten Zost, czarny taki, taki pikowany... Tak, taki mesh. mesh po prostu, że, że tam jest jakaś tam... To się nazywa um... undersuit. Tak. A nie under... bundle, bundle... Muscle bundles... Nie pamiętam, to się jakoś nazywa. I zrobiłem mu coś takiego, żeby rok nie miał jak Frankenstein do przodu, tylko hmm. bardziej taką otwartą postawę. Ciekawą pozycję jakąś. I w tego powerfista, bo ma otwarte palce w tym powerfiscie, udało mi się jakoś tam y, pinem, pinem wpasować, mu, wpasować mu tą ikonę. Y, no i skończyłem też tego lorda, z którego obciąłem masę, masę, masę, masę rzeczy i myślę, że część z tego co zostało y, pójdzie na tego... Czarnoksiężnika, bo nie podoba mi się ten dymek, który on puszcza, nie okay. podoba mi się bardzo jego twarz, więc na pewno zrobię coś. Więc nie wspiera palaczy w Uniwersum 40K. <grym> nie będzie mi tutaj, tutaj nikt. This is the smoke free zone. <grym> tak. Jak wiadomo, Nurgiel dba o zdrowy zawsze. E, więc poprzerabiam ten i udało mi się jeszcze przygotować tą dronkę do malowania. Z Tak, pociąłem ją w, w taki sposób, jaki chciałbym, żeby wyglądała. Będę ją jeszcze musiał zbazować i myślę, że to będzie następny model, bo chciałem coś większego sobie pomalować. Więc to będzie następny model, który jak mi się skończy, shiver, który mam teraz w pracy, a w tym tygodniu już są Co, ci, skończy? co ci się skończy? Chaos, który mam w pracy teraz. Bo Ale jest to użyłeś jakiegoś slangu, gwary, co to było, shiver? Shiver. Co to jest? Siber. W piaskowie tak mówią czy? Tak jest. Shiver. <laughs> skończy, skończy mi się ten Definicek cały Definicja w słowniku. <laughs> Skręci mi się ten cały chaos, i, i będę mógł wrócić do modelarstwa. Może też tych pokłokerów sobie zacznę. Bo płyty już nagraliście, czekacie tylko teraz, więc płyta ci nie będzie dużo czasu. Nie? Znaczy, wiesz co? W Trzeba miesio... promować płyty. Ten nie. miesiąc chyba wysłałem 50 tysięcy promówek do, wiesz, do recenzji. Oczywiście jeszcze żadna recenzja nie przyszła, ale to zawsze tak jest, że wiesz. Mają wszyscy... backloga pewnie, wiesz. Nie, wszyscy wiesz. Wszyscy ci redaktorzy mają ileś tam płyt zespołów naszego kalibru leży pewnie no, bo... u wszystkich na Jak to <coughs> słuchałem wywiadu z y, Gawem Torpem i mm -hmm. jeden z chłopaków, który prowadził podcast w y, Forze Narrative, powiedział, że on już wiele razy wysłał swoje powiadania i, i, i nigdy żadne nie zostało opublikowane przez Black Library, nie? Bo tam się chciał zgłosić jako jeden mm -hmm. pisarzy. I Gav Thorpe powiedział bardzo fajną rzecz, że <coughs> nigdy nikt nie opublikował y, opowiadania, którego nie wysłałeś, więc. Warto wysyłać, bo kiedyś może się po prostu trafi. Nie? Chciałbym też napomknąć, bo na Black Library na ich stronie wrzucili coś szukają. takiego, że szuk szukają, żeby przesłać próbki. Tak. I... Natomiast y, rozwaliło mnie totalnie, że prosimy bez y, opisów tam przemocy czy coś takiego. I tak po prostu the fuck? <śmiech> <śmiech> Wiesz, y, książki Warhammerowe jak czytasz. To masz praktycznie co drugą stronę. Wiesz co, ale Pocisk widać... rozerwał mu twarz, jego mózg opryskała na ramiennik Dlaczego? Domyślam się dlaczego, bo takie sceny jest w miarę relatywnie łatwo opisywać. Gorzej jest budować postać, że w krótkim opowiadaniu zbudujesz postać, którą chcesz Rozumiesz postaci, i na przykład identyfikujesz, że to jest Tak, oczywiście. Natomiast to, wiesz, to po prostu mnie to. Roz, dziwny, tak. Rozbawiło mnie to, tak, w kontekście uniwersum całego. Gorzej, jakby napisali, czy lepiej byłoby, jak napisali, proszę nie różnych scen współżycia na przykład. Bo. Założę się, że, że ktoś przysłał jakiś erotyczny fanfic do nich na bug a propos innych podcastów. Jest podcast, który nazywa się Badcast i chłopaki robią sobie na końcu każdego odcinka, robią... Jeden drugiemu czyta fan, fan or Fiction, nie? <grym <grym <grym czy, nie, nie, nie, nie? Nie wiem, jak to oni to nazywają, nie pamiętam już, ale czy, czy to jest Fan Fiction, czy... Kanon, nie A -a. I koleś tutaj opowiadali ostatnio o Warhammer High School. Nie? I byli w Warhammer High School, byli Tao, byli gwardziści, byli Space Marini, wszyscy chodzili razem. I nagle i nagle roz, roz, roz, rozlega się głos, potężny głos z interkomów. Tutaj mówi: e, Dyrektor Imperator. Taki koleś, taki cheese. I po prostu bekał cały czas, że znaczy, brekał się, w sensie, śmiał się. Masakra. Ale są opowiadania takie, że koleś czyta i po prostu zastanawiasz się, to jest żenujące. Co to jest? To jest fanfiction? Nie, to jest jakieś opowiadanie z 80. któregoś a roku. A był pisarz tego C.S. Goto, ten co pisał o Dawn of War, o Blood książki. Tak, terminatorzy robią backflipy w zbrojach, jakieś tego. Typu to, to jest ten co pisuje gry Czy, czy, czy gra w gry i później spisuje je w książkę? Kind of. No, znaczy możliwe, że nim się inspirowali, jak zrobili te ruchy bojowe Gabriela, nie, Gabriela, tak, Angelosa hmm. w Dawn of War Trójce, że w tej pełnej terminatorce potrafi skoki na kilkadziesiąt metrów. On nie pisał właśnie tych. Yy, On pisał tych właśnie w tak, tak, tak. No nie jest to najlepszy autor, jakiego mają na stanie. No. Dobra, Słabio, co u Ciebie? Yy, u mnie. Chyba mało 40 było w tym miesiącu, yy, nie? Znaczy, no troszkę 40 było, bo yy, nie pamiętam, czy w poprzednim odcinku już mówiłem, że zacząłem, czy nie zacząłem, ale zrobiłem jeden oddział 10 intercesorów yy, i zacząłem oddział 5 intercesorów czyli tam no, 11 modeli w sumie pomalowanych, 10 z tego, 11 Poza tym yy, miałem jakieś różne wyjazdy, przerwy, to, to, to też yy, jakby opóźniało pracę nad, nad hobby. No i, no i święta oczywiście, wiadomo. Natomiast udało mi się zasiąść, zrobiłem sobie trochę przerwy od 40 i zasiadłem do września 39, bo uznałem, że strasznie dużo tego się w szafce naskładało. Większość z tych rzeczy, wszystko właściwie było nieruszane od czasu jeszcze przed przeprowadzką do tego mieszkania, czyli no już tak ze dwa lata lekko licząc, więc wyjąłem wszystkie modele polskie, jakie miałem, niemieckie na razie zostawiłem i te wszystkie modele, jakie miałem, to pomalowałem, pokleiłem, zapostawkowałem, także w tym momencie jest już pełni grywalna Polska Armia do systemu Grzesień 39. Tak na, pokrótce tylko przejadę opisując kolejne elementy. Mamy tak pluton granatników i tu mamy trzy podstawki po dwóch żołnierzy z granatnikami jedna podstawka zawsze to jest dowództwo plutonu to jest marker. Oni nie biorą udziału w grze nie strzelają tylko oni do koherencji są potrzebni żeby wszystkie podstawki plutonu były tam w wielu tam centymetrach od te tak? podstawki były w którymś, w którymś numerze, tak? Co znaczy były, ale ja sobie robię własne zmienione. zmienione. Okay, okay. yy, I każdy, każda figurka symbolizuje trzech żołnierzy, czyli w rzeczywistości na przykład taka sekcja granatników miała <śmiech> yy, sześciu, tak? Mm -hmm. yy, tu mamy dowództwo kompanii, to też jest token tylko. Yy, pluton CKM-ów, trzy podstawki plus dowództwo. Czyli przodu to dowództwo, tak? Tak. Aha. To jest nie działon, tylko materia armat przeciwpancernych 37 mm. Są dwie armaty, Boforsa i dowództwo. Pluton Moździerzy. To jest pluton piechoty, taki typowy, trzy drużyny wzmocnione karabinem przeciwpancernym i dowództwo. Pluton czołgów rozpoznawczych TKS, czyli tankietek. Pluton samochodów pancernych tak wzór tak 34, no troszkę wyszło tego. Tu, tu już są takie nieposortowane, które no, niby można niepełny pluton wystawić, ale to by trzeba było domalować jeszcze najlepiej parę sztuk. Jest czołg Vickers E, dwuwieżowy Vickers E, jednowierzowy i 7TP, czyli polska wersja rozwojowa Vickersa. Pierwszy na świecie produkowany seryjnie czołg z napędem dieslowskim, a nie benzynowym. Pluton czołgów wolnobieżnych Renault FT, pamiętających pierwszą wojnę światową. Eee, cztery ciężarówki Polski Fiat 621. No i tutaj tak, ciągnik C4P wersja późniejsza, ciągnik C4P wersja wcześniejsza. Krup Proce, taka niemiecka ciężarówka, których kilka egzemplarzy było kupionych do Polski na testy. No i jedna tankietka TK3, głównie z sentymentu, bo mój dziadek na takie jeździł. Ciągnik C-2P z armatą przeciwlotniczą 40 mm i dwie armaty Schneider wzór 1897 z kołami z oponami. I no to w sumie tyle. Także tak, tą armią da się grać. Jeszcze muszę Niemców pocisnąć, przestudiować rulebooka i kiedyś sobie zagramy. się zagramy. Zrobiłeś armię na razie nie wiedząc... Co dokładnie będzie się grało, a co nie. Powiecie. Znaczy nie, no roz, rozkłaniałem tam. A. Jest forum września 39, gdzie masz dokładne listy armii, mm -hmm. ile jednostek, ile podstawek, czego musi być w danej jednostce, ile to Ja bym Red a to kupił. No <laughs> I ten. I do Języka Dyfekse, ze Marszałek Ritz, śmigły w tym Dreadnijcie. <laughs> No, pamięta, a propos swastyki, to by się przypomniało. się e, kiedy z naszych kolegów stwierdził, e, że zbuduje gwardię na. E, malowaną na, na jakieś tam Totenkopf kopfy i tak dalej, nie? barnaki cały, nie? No, no. no. E, ostatnio słyszałem fajną zasadę. E, a, a propos takich armii, nie? Że jak wymyślisz jakąś armię, no i z reguły jest to no, niestety odniesienie do II wojny światowej, na przykład do hitlerowców, armii czerwonej i tak dalej, no ale ogólnie jak wymyślisz sobie cokolwiek, i. Musisz sam sobie w głowie <głos> znaleźć powód, dla którego ktoś miałby po prostu na pewno zadać ci pytanie, a ty będziesz musiał nie odpowiedzieć. Znaczy na pewno nie jest to dobry pomysł, żebyś to robił, skoro mają się pojawić pytania. <głos> Więc... Ale są, jest, są ci cali Czerwona Armini ze Space Marine. Czy pamiętam, były zrobione? Chyba z Gwardii. Nie pamiętam. On... To Czy znaczy, tak, poszuka, bo poszuka, bo Poszukam. W stronacie to są bardziej stylizowani na carską rozmowę. Tak, tak, tak. no ale nie, nie, ja mówię taki szuk. Walhalan to są tacy śnieżni w tych czapkach, uszankach i tak dalej. Tak. tak? Jak y, Armia Czerwona pod Stalingradem, tak? No, Możesz to więc, to masz to, też. To, e... Do Space Marinów no, mówisz, że? Znaczy, taka... ja mówię taki, wiesz, że ktoś sobie zrobił. Nie, nie, nie że jest. Aha, znaczy, wiem że, cosplay, we wiem, że Cosplay był dziewczyna jakaś rozpoznana. Jak Miała no. Space Marina ta, ta. właśnie z Czerwoną Gwiazdą tam i tak dalej. Ale tak? właśnie też słyszałem o to, bo jest na przykład Ork Revolution, tak? Grot Revolution. Ale mm -hmm. to jest we Fluffie, to jest ten. Tak, ale... tak. jest we Flafie, ale masz tylko gwiazdę, Nie masz sierpa i młota, nie? Masz tylko gwiazdy. Więc gwiazda może być. To ciekawie, jest tak? kom grotowski komitet rewolucyjny, coś <grym> takiego Ta, no, tak. jest tam. Tak. Jest zabawne w ogóle. I no jest ten element, no, że jest dla beki zrobiona, tak? To wszystko oszczędzie czy coś jeszcze czterdziestki po poza tymi intersesmami. Generalnie intersezmi. wszystko, znaczy jeszcze jeśli chodzi o ogólnie tak hobby, co hmm. tam robiłem i tak dalej, to chciałbym napomknąć, że yy, pierwszy raz w życiu byłem w sklepie Warhammer no, yy, no. ostatnio yy, w Monachium, hmm. ponieważ byłem tam służbowo przez tydzień. Yy, no wszedłem tam jakieś ziomki siedzieli, kleili modele, jacyś tam malowali. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, tak. tak. <laughs> Grania nie było, przynajmniej w tym momencie. No ale tak, w pierwszym momencie chciałem kupić pomimo postanowienia, że w 2018 nie kupujemy. Chciałem kupić sierżanta Chronusa, bo myślałem, że jeżeli coś jest w mail orderze, to to jest dla FLGS-ów A że w GW, to normalnie masz przynajmniej jedną sztukę na stanie. No ale nie, no, sierżanta Chronusa nie było, także no, już się nauczyłem, że to tak nie działa. No ale sobie wziąłem farbki, Aha. bo akurat tam miałem spisane w Google Docsach czy gdzieś tam, które mi się kończą, albo już mi się skończyły. No i sobie szybciutko tam parę sztuk kupiłem. Także tak, no całkiem sympatycznie. Widać, że tam coś się dzieje. Tak? To jest sklep, do którego ja jak byłem w Monachium nie mogłem wejść, bo za każdym razem jak kończyłem spotkanie. To było już po 17-18 i nigdy nie zdążyłem wejść. Dlatego do... że ja wszystkie spotkania po 15 odwołałem, i o 15 uciekłem z biura po prostu. Czekaj, <laughs> co pan muszę być, muszę być. Są rzeczy ważne i ważniejsze. <laughs> nie, no bo tam chcieliśmy, chcieliśmy do paru sklepów, bo tam do tego Dalmaiera, To jest taki sklep taki od 1700 roku. Z herbatami od to jest? To, to 8, 7, Stary wszystko: no. herbaty, sery, szybki. I i powidło. Tak. I fajnie taki jeszcze tak jak pewnie oryginalnie wyglądał, lampy wiszące, wszystko i tak dalej. Cool. Także tam jakieś takie tam rzeczy, no chciałem za widoku zobaczyć mm. jak wygląda Monachium, bo tak tylko wieczorem po można było. Yy, także no, no mówię, no, Warhammer fajnie, blisko centrum. Tak, jest sam centrum z yy, centrum, Monachium. Tak, takim... dobry, dobry dojazd, jakbyś tam chciał, nie? z banem u banem, to można dojechać sobie i tam chwilę dojść. Także tak. I Śmiać mi się chciało, bo jak się idzie tam z tego Marion Placu do tego Urchamera, to jest taki sklep tam Lederhosen Walter, co? coś takiego. Lederhosen to są te takie cool. bawarskie, tradycyjne A, okay. spodnie. Cool. Okay. A co u Ciebie na warsztacie? E, Uff, u mnie na warsztacie... Czekaj, mam notatki, bo tego <laughs> było. E, no ogólnie też trzymam się postanowienia, że nie kupuję modeli w tym roku, ponieważ trzeba wyrobić zaplecze, które leży w pudełkach. No, i jako, że wyszedł no, kodeks steranidów, to stwierdziłem, że pocisnę tą armię tak, aby ją zakończyć. Eee, zakończyć to, co mam, no, żeby w tym roku wszystkie modele, które mam, to wykończyć. No, oczywiście tutaj zrobiłem coś, co według niektórych było, yy, jak się mówi, Niekoniecznie spójne z moim postanowieniem, ale kupiłem trochę biców do, do, do, do, do tych modeli, tak, aby ich wykończyć. Na przykład kupiłem cztery łapki do. Swarmlorda, tak aby zrobić swoje, no sobie tego, tego no, swój model Swarm Lorda. Ehm, i skrzydełka do Flyranta. Ehm, na razie skrzydełka nie wykorzystuję, ale wykorzystam łapki. No i wygrzebałem gdzieś tam z, z pudła po prostu starego Hive Taranta, którego miałem, którego myślałem, że myślę, że jest drugoedycyjnym Fly, e, e, Hive Okazało się, że jest chyba trzeci czy 4 edycyjnym. No, ale metal, ciężki, mm. kurwes, jak cholera, mm -hmm. można nim zabić normalnie. E, ale fajnie, bo przynajmniej jako Lord jest moim głównym, będzie moim głównym e, HQ. HQ. I jest dużo większy od nawet tego Hive Terranta, którego mm -hmm. tam mam tego drugiego edycyjnego. To jest taki no, wielkości obecnego terrain Toriora, nie? Mm -hmm. Więc to większy jest... od Gulimana. No. Nie, czy, ale Swarnor tak. Swarnor jest większy. Nie wiem czy na podstawku z podstawkiem, ale ogólnie jest bydle, no i ma te cztery łapy wielkie, które czasu zagramy to Możemy przy... zrobić epic showdown. O, mogę... No, bo Marneus Kalgar musi się zemścić za to, że obcięli mu ręce i nogi, tak? He is more machine than man. <laughs> <laughs> Więc ogólnie malowałem e, właściwie codziennie, co drugi dzień, na pewno coś malowałem. E, i liczę sobie ogólnie modele, które pomalowałem, tak które teraz przejdziemy przez to, przez to, co pomalowałem przez sztuki e, niezależnie jak mały jest model, liczę go jako jeden. Na przykład, na przykład te Reaper Swarmy też liczę jako jeden model, mhm. e, natomiast Swarm Lorda też policzę jako jeden model, tak? Więc to nie będzie tak, że Swarm Lorda nagle policzę jako trzy. Więc co pomalowałem? Pomalowałem osiem podstawek spormańców, które co prawda są różnymi rodzajami spormańców, ale na, na razie nazywam je jak, i tak jak są, bo nie będę nimi em, dywersyfikował tych modeli. Po prostu, bo je można wyrzucać po prostu no z Tak, no że nie będę robi, bo są, są dwa rodzaje Spormines i jakieś jeszcze Mukolit Spores, coś w tym stylu, mm -hmm. które robią coś innego. mają... Ale e... wszystkie będą robić za Spormines po prostu. Tak, po prostu, tak. No, prostu. Tak, no bo Sporosie są tańsze i, i, i robią swoją robotę. E, trzy te node, Infestation Nodes dla jeans które mogą się postawić, stawią w swojej strefie ustawienia i mogą nagle puk, wyskoczyć jeans z nich. Jeśli wrzucę je tam do DeepStrike'u do rezerw. Carnifexa, znaczy Musisz punkty za nie zapłacić, tak Tak samo. Czy znaczy, tak. nie, na przykład mogę do rezerw po prostu wstawić. Nie? Ale muszą być twoje rozpisy. Nie Co? Ma, no te stillery, no tak, tak, tak, tak. tak, nie, tak, ma, tak. Nie, ma, nie ma, że z dupi. Nie, nie, nie, nie. nie, nie, nie. nie, nie. Muszę, jeśli bym chciał, to musiałbym za nie zapłacić, tak? I sobie, no i mu, muszę tam którzy już wyskoczyć. Nie? To jest fajne, bo możesz na przykład sobie zrobić tak, jak mam teraz 40 Genestillerów. To mogę jakoś sobie tak pomieszać oddziałami, na przykład zrobić sobie dwa oddziały po pięciu, żeby w trzeciej turze. Teraz już fajnie jest z Dipstawiem, że wiem po prostu, że wystawię je w trzeciej turze e, i wychodzą mi na przykład ze obiektyw nie? A te, te Infestation e, norzy, no, tak, no. to masz one jakoś w koherencji muszą być? Czy każdy stale Nie, stale, to po prostu są znaczniki, które to, to jest. Tokenie. A one tanie są? Nic nie kosztują. Po prostu masz dzień i po prostu stawiasz. Jak, one jak ma... się liczą jako model twój? Nie, one się liczą jako to, wiedziesz. One się liczą jako to. było, że w 9 calach się nie może lipsło. To tego kować. są spurmajny. Kupujesz no. Sportmana jednego za 10 punktów i stawiasz go w jednym miejscu, i masz już 18 cali obszar, który nie no to możesz identyfikować. No. no tylko, że musisz sobie zrobić batalion drugi, czy tam jakiś wiesz, regiment, który. To jest, jest... trups, czy to jest? Trup, tak. Mam ich 8, więc mogę sobie zabuklować po prostu. całą strefę no to. Fuck you. W Patrol, Patrol Detachmentie musisz mieć HQ i chyba od 1 do 3 trupów. No proszę bardzo. No właśnie o to chodzi. Nie? O to chodzi. Nie. Um, do tego pomalowałem Karnifexa, tego starego metalowego Screamer Killera, który wygląda no, całkiem pitko, moim zdaniem. Jak na taką szybką robotę, bo powiem szczerze, że nie spuszczam się nad tymi modelami. Po prostu chcę ich mieć pomalowanych, pokolorowanych. I żeby, ładnie, żeby się dało żeby, żeby się ładnie na stole prezentowali. Nie z bliska, bo to są drive brasze. Okej, nie jest to jednokolorowy drive bo są trzy drive trzy stage od no. i, i, i to jest bazowy wash 3 w 3 No ale nie, nie walczysz o złotego demona, tak? Tak, dokładnie. Eee, Lorda, którego, którego kupiłem od... Wadza <laughs> Ten tak. stary, ten taki, co krzyczy tak. w powietrzu, Tak, tak. Jak tak jak to nurglowe modele. 15, pod... 15 podstawek Creeper Swarmów, które są bardzo fajnym yy, przeszka... przeszkadzajką. Czyli mam już 18 podstawków, czyli technicznie 6 oddziałów po 3, które naprawdę robią robotę, bo po prostu zajmują ci pojazd. Muszą mhm. na przykład, no, tarpid, tak zwany przeciwko czołgom, jakbym ich miał w rozpisie jako 6 osobnych oddziałów, deep ich każdy. każdy yy, Słonny czy oddział atakuje jakiś pojazd, no i ten pojazd jest związany z walką wręcz. Jeśli chce odjechać i strzelić, to musi się zrobić fallback. Mm. Jak zrobi fallback, to nie może strzelać. Ultrabaryn może, tylko nie pamiętam, czy tylko piechota, czy pojazdy też. No dobrze, ale nie, nie wszyscy... Nie w nie, tak, nie każda, każda armia ma tak to, nie każdą to armię, A wiesz, na przykład takich keldarów, no dobra, albo i wybijecie w walce wręcz, czyli nie strzelacie na razie, robicie coś innego, albo po prostu no, nie ruszacie się, a, a ja wysłałem ci wiesz, oddział za 30 punktów, mm. nie? więc robią robotę. Do tego dwóch Tyranit Warrior'ów, których potrzebowałem do zrobienia trzech oddziałów po trzech Tyranit no Warrior'ów, bo miałem jeden oddział siedmiu i widziałem, że po prostu w żadnej z gier na turnieju, jaką zagrałem, czy nawet jak zagrałem ze szwagrem, one nic nie zrobiły zupełnie. Nie, nie miałem na nich pomysłu. No, wszedłem na forum oczywiście, na Borderlands Chainsaw, na szczęście teraz zrobili dział Zinos i tam paru koleś mi podpowiedziało, że zrób po trzech, bo na trzech to jest mi tak bardziej optymalne, bo możesz dorzucić im broń bio -canon, możesz mm -hmm. im dorzucić, czyli wiesz, optymalizujesz koszty. I tak zrobiłem po prostu, nie? E, I Liktora pomalowałem jeszcze jednego, e, który nic nie robi, ale na turnieju zrobił jedną fajną rzecz. Zadał ranę Shadowsordowi. Jej. <grystanie> Jedyna rana, jaką zadaję Danowi, to był Shadow Sword. Grystanie. Zarysował mi się nic. Tak jest. Jedna rana sam z 26 <grystanie> czy tam 24. No zrozami. O nie, obdrapał nam farbę, wycofajmy się. <grystanie> Nie, tak, ten model był niepomalowany. <laughs> Zostało mi z do pomalowania trzech Ravenerów. Jeden z od którego już skonwertowałem i 15 gargoli. Także jestem na dobrej drodze. gargoli są już właściwie w, zbazowani. Muszę tylko porobić te czarno-czerwone haczyki i wszystkie ostrza. I porobić oczy, zęby i to wszystko. Nie? Zęby to było, bo te modele są tak stare i tak ktoś się jebał po prostu sprayem, że nie ma żadnego, wiesz, po prostu na przykład jest tak, że tu mam zęby, a tu nagle jest puch, no, płasko, nie? Bo, Albo nie wiem, albo ale forma. Nie kopałem nie, nie ich, albo, ale wydaje mi się, że po prostu. Znaczy one nie, przepraszam, one były czyste modele, to były czyste modele. To ja je tak zawaliłem z <grym> Nie, Nie, nie, nie, nie. One, były, one były po prostu ten takie odlewy były, bo to mam, te trzecio edycyjne są super. Ale te pierwsze, pierwsze te takie, takie malutkie, z tym takim ogonkiem słaby. pod sobą, słaby odlew. strasznie słabo odlewi. Po prostu są płaskie twarze, nie ma oka na przykład, gdzieś albo, albo ktoś się po prostu miał w pudełku i trzepał tym pudełkiem, a to miękkie mhm. metal jest, więc to się mogło giąć, różne rzeczy mogły się dziać. Więc to mi zostało i tak naprawdę swoje postanowienie mam takie, że no jest już co? 21. dzisiaj, jak nagrywamy podcast, mam 21 dni bez zakupionego modelu. No, bicy kupiłem, które był, potrzebne były do skończenia modelu, więc no... To że tak powiem się nie, wiem, nie liczy. Um, i mam... Cześć, jestem Karol i już od prawie miesiąca nie kupiłem modelu. <laughs> nie jest tak źle, nie jest tak źle. Jeszcze się nie drapisz. <laughs> tak. I na 21 dzień 30 to malowanych modeli, więc y, sądzę, że jak skończę Terranidów w tym miesiącu, to sobie sobie zrobię przerwę, żeby jakoś, wiesz, oczyścić mózg i wbiorę się za. Cokolwiek wyjdzie następne. Podejrzewam, że tał musi teraz wyjść w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach. Nie wiem, tam chyba marzec, kwiecień było w plotkach. Tak, bo był ten wyciek, jeżeli nie wiecie, a pewnie wiecie, był wyciek niby tam cały schedule, jaki... Orki jakim, w sercu. Tak. Y, jaki kodeks będzie, kiedy wychodził. No i zobaczymy, po prostu poczekamy, zobaczymy, czy się to pokrywa z, pamiętam, z tą plotą. Nie pamiętam, kiedy miał wyjść, wyjść Tao. bo patrzyłem się... Do nie na wiosnę jakoś? Możliwe. Bo patrzyłem się tylko za orkami, ale. Pierwszy kwartał. Pierwszy kwartał się tak żeby jakoś marzec kwiecił. No orki orki bardzo późno, chyba jako ostatni deks, albo prawie cztery że. Cztery to no ale. Więc będzie power creep, będą najmocniejsze. Pierwszy <śmiech> <śmiech> raz w życiu. <śmiech> albo wiesz. A później ale... chapter of prób. <śmiech> nie, albo wiesz, albo zrobią to, co czasami mi się zdarza. O, przegięliśmy trochę pałę, więc te końcowe dexy jednak musimy trochę osłabić. <śmiech> Nie, tak nie będzie. W każdym razie cokolwiek nie wyjdzie, to jeśli widzą na przykład ta, ta nie wyjdzie w lutym, to pewnie wezmę się za gwardię, bo mam no, trochę jeszcze modeli do gwardii do pomalowania. Jeszcze przed Nowym Rokiem kupiłem trochę czołgów, udało mi się bardzo okazyjnie za chyba 200 zł kupić cztery czołgi, Gwardii, dwa lemany i dwie Hydry. Mm -hmm. e, chcę je pomalować. Muszę to są jakoś... takie przeciwlotnicze. Przeciwlotnicze nie? tak, ale chcę... mają zdejmowane wieżyczki, więc po prostu pokominuję może gdzieś kupuję bicę i zrobię sobie też dwie wywerny. Dwie bo mm -hmm. wywerny są bardzo dobre w ogóle w 40 teraz czy znaczy w, w, w, w tej edycji. Zawsze były po prostu, ale teraz są już Super dobre. Tak, i mogę sobie zrobić o, ten y, oddział dwóch, nie. Kiedyś tam trzech powiedzmy, jak mi się. No. W każdym razie, sporo pomalowałem, sporo idzie i, i, i cieszę się z tego, bo y, Zaczynam wykańczać rzeczy po prostu i nie ma... Widzę po prostu postęp, nie? że zaczynam... Nagle zostało mi malutkie pudełeczko, pudełeczko biców, które... Jeszcze chwila i zamknę i po prostu będzie... Dobra, kiedyś wrócę do tego, jakby na nowe modele. E, dokupię sobie... Bo tam mam cztery... W sensie, tyrków, Biców, tak? bo mam tam no. czterech Hormagontów. No. Więc jak przyjdzie Nowy Rok, a bo przyjdzie już ten czas, kiedy stwierdzę, że dobra, jest wrzesień, pomalowałem tyle rzeczy, że naprawdę zasłużyłem sobie w cudzysłowie na to. Kupię sobie po prostu na przykład sześciu Hormagontów, żeby dopakować do oddziału i to są ci starzy, co wyglądają jak ksenomorfy, tak? tak? ci, co wyglądają jak alieni, tak, tak. To są ci, ci pierwsi. Więc które muszą... mają pistolety, termagonty czy hormagonty? Termagonty. są te takie, z... do przodu sk... Kloski Kloski. z, Kloski. Kloski z i, Szpony takie. Tak, tak, rending close. No, także... To w tak. wygląda, że to są e, subspecies of the gaunt species, coś takiego, że co? to są gondy, Ludzie z... termagonty, hormagonty to jeszcze ostatnio... jakieś trzecie były w książce. E, hormagons, termagons i... Nie wiem, czy Gargoyle też nie są Gargoyle to są tak, bo to, bo może, to są tak, może, tak naprawdę gaunty gą tak. ze skrzydełkami, tak? No, no, no, no, no. może. Ale ostatnie coś wszędzie że jest, że jest różnica między Homag Gontami, bo się inaczej pisze Gaunt i Gant, ale coś mi się wydaje, że koleś chyba bredził. Muszę to sprawdzić. Nie, bo wiecie, Amerykanie sami piszą wiesz, inaczej, nie? więc Może zobaczył amerykańską pisownię słowa fonetyczną i angielską i stwierdził, że są głośni oddziały. Nieważne. To było moje, to było wasze, więc yy, za chwilkę po mojej przerwie przechodzimy do następnego działu.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 Oficjalna strona producenta to kromlech.eu. Oficjalny sklep bitsofwar.com Prosimy uważać na wyznawców chaosu oraz siły imparium również zapotrzebować się u Kromlecha. Nie chcemy kolejnego amagadonu na terenie sklepu. Słuchajcie, w tym dziale omówimy sobie tak pokrótce, bo jeżeli chcecie pełną recenzję White Dwarf'a to na kanale Grota jest. Natomiast... Recenzję, ale... tak. no, przejdziemy sobie tak yy, przez to, co wypuścili z nowych modeli. Yy, wielki nieczysty jeden. <grym <grym no, brzydki, brzydki jak cholera, on ma tam parę opcji, także różne głowy, różne Masz, yy, masz tak naprawdę trzy takie defaultowe opcje i teraz jest pytanie czy możesz je miksować ze sobą. Mamy tego takiego najbardziej klasycznego. On, on nawiązuje yy, do starego yy, equipmentem i wszystkim do starego modelu, a ten stary model jest chyba połową wielkości, tak. jak pokazywali dobrze, w mecie. Yy, jest opcja. To nie dojadał obiadku. To jest podstawa, podstawka nite, nie? Także mm -hmm. można sobie wyobrazić biorąc, przeskalować, że nie jest tak wysoki prawie jak ten podstawek, yy, Więc no, jest dosyć kosztuje już. 425 złotych. Tak jest. No, tyle co Primarchowie. Yy, jest tak, jest opcja z mieczem i z tymi łańcuchami. Jest ta druga opcja z yy, takim jakby nożem sztyletem czy czymś, ty, hmm. czymś w tym stylu i dzwonem. I ta opcja mi się najmniej podoba, jeżeli chodzi o główkę, bo mamy taki. A jak nie macie prądu w szkole, to chodzisz z dzwonkiem, że koniec przerwy? Nie. nie. Nie ma? Nie, po prostu patrzymy na zegary, bo wiemy kiedy się lekcja zaczyna. A uczniowie, kiedy uczniowie, wszyscy też wiedzą? Patrzą na komórki. Y wiesz co, większość takich dzieciaków, powiedzmy, które nie są w pierwszej czy tam drugiej klasie, to tak. A, no no Dzieciaki za bardzo. czasów my... jeszcze w szkole, jeszcze w liceum, nawet może to było jakieś kontynuowanie tradycji, ale jeżeli nie było akurat prądu, to nauczyciele normalnie chodzili z dzwonkami takimi, wiesz, ręcznymi, i dzwonili na przerwy na lekcje i tak dalej. Nie, my chodzimy po prostu. lekcja się zaczęła, i wiesz, gdzieś jakieś tam. Czy panie Woźna Zero uroku chodzenia ze szkoły, jak dla mnie. No. Dobra, mamy też, drugą... też bym był milenialsem albo pokoleniem Z, gdyby były takie momenty. Mamy Jezu. drugą opcję z tym dzwonem i sztyletem, i tutaj najmniej mi się głowa podoba bo jest taka, nie wiem takie są marynistyczne nawiązania w tych nowych modelach Nurgla, o czym będę też A się ma tatuaż z kotwicą? nie, wiesz co ma, nie wiem <laughs> czy zauważyłeś ale ma takie ucho jak, jak potwór z czarnej laguny, takie jest skrzelowe trochę, no i trzeci wariant taki możemy zrobić, ten mi się głowa najbardziej podoba to jest ten imienny demon z, z tymi mackami i z, z tym takim kapturem. Rotigus the Rainfather co się nazywa Okay. Dalej mamy drzewo kupy. <laughs> tak. Z trzema y, naroślami. Y, Burchawki się nazywa? Tak, Chyba tak. Coś Ogólnie to drzewo to jest jakiś. otwiera się jakiś warp, dziura w warpie, i tam będą. do wyskaki... ogrodu nurgla. Do ogrodu, tak, tak, do ogrodu nurgla, i tam będą one wyskakiwać. Więc to jest w ogóle. Y, na który z podcastów, który których który słuchałem, ktoś mówi, że y, znowu ten teren będzie. Y, pojawia się w FAQ jako jedno z tych debilnych pytań czy mogę Fortyfikacją deepstrikeować? <laughs> czy, czy, czy Fortyfikacja może szarżować, coś w tym stylu, nie? E, bo, no bo jest to drzewko, które my faktycznie możemy wystawić podczas swojego rozstawiania, jak, w jakimś tam Scout mówię czy coś? Wiesz, ale jestem w stanie wiesz, wyobrazić sobie, że nie wiem, jakimś Thunderhawkiem zrzucają takie gotowe Aegisy, nie? które później trzeba ustawić, ale, ale Bastel Imperial taki, wiesz, gotowy, preprodukcyjny. Jeszcze z ludźmi w środku, nie? Tak. To... Uwaga, zatrzęsie. się. brace tak, for impact. W każdym razie to jest... Yy, yy, yy, jak się nazywa? Nie, nie, nie formacja, przecież chwilą użyłem tego słowa. Fortyfikacja. Sposobu. Fortyfikacja. I można mieć je, ich aż trzy w tej fortyfikacji. Można tam mm -hmm. dokupić dwa jeszcze. Talon taki po prostu wystawiasz. Tak. I po prostu wystawia się w trzech różnych miejscach na stole. I to są tak jakby... Tak jak ja mam te note infestations dla Jamstealerów, to to jest to dla... Nurgla, z tego co kojarzę, no i to ogólnie ma jakieś tam negatywne wpływy na twoją liderkę mm. i tak dalej. Także wiesz, jak, jak zbijesz typa, to ma minus jeden do liderki, więc dodatkowo jeden model ucieka na przykład, tam wiesz, mm. ginie, no i jeżeli tam robisz jakiś terror, masz na przykład Mephisto, nie Mephisto, tylko Mortariona, masz terror. One no to... walki śmierdzi, uciekam. <laughs> Coś tym stylu. No. Zauważyliście jakie są te konwencje nazewnicze, że tak wyrażę. Yy, te, w, w wcześni, wcześniejsze wiesz, wcześniejsze demony się nazywały jakoś tak, wiesz, jak po łacinie tam, ach, lach, sznich, coś takiego a teraz, wiesz, jakieś babilońskie nie wiem, jak <ślavene> dziwna łacina <Nie> <ślavene> ale wiesz, chodzi o takie babilońskie nazwy, nie Jakiś babhomet czy coś w tym hmm. stylu, natomiast tutaj masz trochę jak, jak przeciwnicy w Diablo, wiesz, zimnoczerwkopa, czy nie? <ślavene> nie, czy coś stylu, wiesz, kupsztal, śmierdziów, nie czy coś w tym stylu <ślavene> Troszkę dalek, no. Kup, tak. No. No, Koleś to kosztuje ogólnie 88 zł, więc dosyć dużo. W, w lokalnym sklepie to nie będzie kosztowało 7 dyszek. Ale tak naprawdę trochę gris stafu, papieru maszę i można sobie samemu to zrobić. Kupić jeden, żeby mieć na skalę i tak dalej. No Nie wiem, po prostu patrzę na to, model... Ketup ze słodko-kwaśny, stary i pół godziny w kiblu. <laughs> I gotowe. Schylasz się, robisz zdjęcie i masz model. No. No e i... Bile Piper Herald Nurgle. Troszkę bardzo idą w jakby motyw śmieszkowy z tymi nurglami, wydaje mi się. Drugi herald nurgla, nurgla Spoilpok z Crivener. z osobno oczami, uszami i osobno gębą. No. Dalej, bardzo mi się te modele nie Bardzo podaje. odkrywczo nazwana bestia nurgla. I teraz tak, z bestiami nurgla jakby mm, nie mam problemu z tym, że one wyglądają śmieszkowo, bo to jest y, obok nurglingów. Drugi taki y, element y, jakby... Yy, lekki w tej armii demonów, bo nawet we flafie macie, że te bestie nurga one nie zabijają ludzi, bo, bo po prostu chcą ich zabić, czy coś takiego, tylko yy, bestia nurga się zachowuje trochę jak taki mały szczeniaczek: że. On chce do ciebie podbiec i się z, z tobą pobawić. Natomiast problem polega na tym, że jest toksyczna. I jak próbuje objąć gwardzistę, to on zaczyna się na przykład rozpuszczać, tak? No i o, kolega się przestał ruszać. Ale ten drugi się jeszcze rusza, więc pobiegnę szybko do niego. I <śmiech> tak, tak we ta, Jak to się nazywa, ta dziewczynka Elwirka? Tak, no no, no, no, no. O, jaki fajny potworek. O, zepsuł się. <śmiech> tak, właśnie na, na takiej zasadzie działają. Natomiast dlaczego mi się nie podobają ci heraldzi? Bo... Z kolei Plague, Plague Berersi są. Oni dla mnie zawsze mieli taki bardziej, zresztą we Flaffie też vibe jak trochę jak Joker, że wiesz. Mm -hmm. Niby jest śmiesznie, niby jest wszystko fajnie, ale. ale będzie jest... kończą się żarty. Nie? Yy... Yy... Oni tam, z tego co pamiętam, oni cały czas czantują jakieś tam pieśni, nurgle i to jest taki monotonny, wiesz... To jest w pewien sposób przerażające. W, w, w, Oda do kupy. <śmiech> to coś w tym stylu. to jest w jakiś tam sposób przerażające, że idzie, idzie na ciebie taka fala kolesi, którzy wyglądają jak, wiesz, topielcy i wiesz, mamroczą jakieś takie rzeczy. Natomiast ci wyglądają totalnie jak... Trzeba nam wezwać Wiedźmina. <śmiech> <śmiech> nie, nie. A, ci wyglądają jakby po prostu harlekinom ukradli, wiesz, garderobę, nie? No, trochę... Przejdźmy do fajniejszych modeli, czyli Lord of Blights. To już model jest wzorowany no. na tym starym, fantazjakowym modelu, który. Tak, tak. To jest spoko, Z toporkiem, nie? nie? I mhm. w podobnej stylistyce są też Pass goel, goel Blight Lords. Na tych fajnych muchach te muchy są bardzo fajne, bardzo mi się podobają te modele. Czy znaczy ogólnie można by sobie, wiesz, skonwertować na przykład na tą dronkę. nie? Mhm. Wiesz co, ogólnie jest bardziej zachowawcze, bardziej klasyczne są te modele, nie dzieje się na nich, nie, nie jest tak jak na Plague Marinesach, że po prostu na każdej płycie pancerza coś się musi dziać. Ale słuchaj, omówmy się tak, jak bierzesz tutaj Herald of Nurgle, nie musisz kupować tych modeli, możesz sobie wziąć po prostu zrobić swoich jakichkolwiek. Stare modele. Stare modele możesz wykorzystać. Wykorzystujesz zasady. No te modele są, bo muszą wypełnić nową serią całą, całą armię. Muszą zrobić, to mi się wydaje, że tak powinni, masz po prostu nową generację tych modeli i to jest fajne, bo po prostu to wygląda, jak ktoś lubi tą stylistykę, to spoko, jak nie lubi, to pomija te modele, używa jakichś starych, właśnie bardzo stylistycznych, fantazjakowych. Niko po przykład korzysta z tych. Ale zauważcie chłopaki, że y, te modele, owszem, to są na pewno monopozy, jestem 100% tak, ale, że to tak, się tak. na jeden sposób da złożyć, ale y, w duchu tego, że y, ósma edycja jest kierowana do młodszych, tak, początkujących, nowych y, graczy i tak dalej, to do malowania te wszystkie modele nurgle tak jak patrzę, to one nie są przeznaczone dla początkujących malarzy. Tu, żeby wyciągnąć z tego modelu, to musisz grube godziny włożyć i mieć bardzo stabilną rękę i znać przynajmniej kilka technik. Znaczy ja wiadomo, powiem, no, możesz, te... możesz ja ba, się... baza wash dry brush, tak? Ale ja Ci mam... powiem, jaką technikę tutaj możesz wykorzystać i gdybym... Nie, nie to... Znowu kebab na słodko tak? Nie, nie, Gdyby nie to, że y, nie, nie chcę kupować żadnych modeli, to bym Ci pokazał... Lakierem na koniec. Na podstawie tego spool poksa bo już tak na niego patrzę i widzę, że jedziesz go na biało i wyciągasz swoje łosze i go malujesz. Można i łoszami, no tak. No, ale to Naprawdę? też, no nadal, początkujący zazwyczaj nie wie, co to jest łosz, tak? No bez przesady, to jest pierwsza rzecz, którą pokażesz początkującemu. Najpierw malujesz na płaski kolor, a później położysz łosze, i już zaczyna to wyglądać. Ja tak zawsze uczyłem ludzi malować. No, ale nie każdy ma takiego, którego zacznie uczyć. tak? tata no, ta, ta, ta z synkiem pójdzie kupić pudełko, wróci z pudełkiem do domu i nie wie co dalej. Tak? No To jest już tak jak kwestia, żeby poszedł do dobrego sklepu, w którym powiedzą, że jak jesteś i no, tak. nie chcesz spędzać godzin na malowaniu, tylko chcesz pokolorować, to kup tą, tą, tą i, farb, tą, i w tą farbkę. Agraxer Shade'a rozciąć z wodą. Puff, do widzenia. I masz, I masz spoko pomalowany model na, na stół. Dobra, leźmy dalej. D dalej mamy modele do śródziemia yy, i tak? bardzo fajne, ja bym powiedział, że to, no to są to nowe modele. Na zgóle. Tak. Mm, tak. To są nowe na zgule. Bo, to Bo na wcześniej na było na koniach, nie? Nie. Kiedyś było, kiedyś było tak, zresztą w Warhammer Fantasy też tak było, że jak kupowałeś sobie HQ to miałeś wariant no, on... na mouncie jakimś i miałeś wariant na piechotę. I... Większość tych Nazguli, bo Games Workshop pozwolił sobie dać każdemu z tych Nazguli jakiś charakter. Więc był y, The Witch King of Angmar, był den, y, The Northling czy coś takiego. Hmm. Y, I każdy z nich miał jakiś tam temat. Także jeden był taki ala nurglowy, że tam rozkład siał i strach. Zresztą, ale chyba w filmie, filmie Hobbit oni byli jakby tak, też pokazani ten... bez tych płaszczy mm -hmm. czarnych, tak? Dokładnie. Bo każdy z Władcy jakąś... znamy tylko wersję, że wszyscy są na czarno z kapturem i... Shire. No to GW im dodało jakiś tam charakter i jak kupowałeś sobie na zgula to miałeś w pudełku wersję konno i wersję miałeś na piechotę. Oczywiście można też było sobie na tym felbiście kupić, czyli tym takim dinozaurze ze skrzydłami. Natomiast to są nowe skalpty yy, i nie wiem czy to są imienni, podejrzewam, że są, są imienni. Są imienni, tak, tak, tak, tak. Natomiast stary, ja tak patrzę... Jakby na przykład Tylko w zależności jaki oni mają wzrost. Powinni być wysocy, bo na z w kanonie Władcy 500 byli wysocy. Taki, jeśli to są 25 podstawki, to nie są wysocy. Yy, chyba, że to są 32. Są, to, są, to są... Ale spodzowie. zakładając, chłopaki, dowalić im chaosowy plecak i pomalować właśnie w jakiś tam... No i paldrony ewentualnie, mm -hmm. tak? I pomalować, że to są na przykład jakieś sorcererzy starożytni jakiegoś, Warnerersów no, no, no czy czegoś. Tak po prostu byś się wystawił bez żadnych plecaków, przecież sorcerer nie potrzebuje plecaka. No nie na no jak ma power armor, to potrzebuje. Tak. No Działa magią. Ma kilku orków, którzy wierzą, że eee, do, do, dojdziesz. Słuchaj, spokojnie jako jakieś HQ do Lost and the Damned. Czyli Albo do właśnie, tyty. tak, do właśnie do armii renegatów, tak, mm -hmm. czy coś takiego. Fajne modele, naprawdę mi się podobają. Mimo, mm -hmm. że jest bardzo taki monotonny schemat malowania, to modele no, rzeźbą e, wyciągają ja. jakoś. tak. Powiedziałbym więcej, to nie jest monotonne, to jest monochromatyczne, tam jest czarny. Tak, tak. Metal i szary, dwa kolory tak, użyli tak, na tym tak, modelu. Niczą z podstawka. Ale okej, okay, no, te nie, modele no, tak, ten ten... Wy... One tak mają wyglądać. Bardzo tak? mi się podobają. To nie są, my to my są... To jest, jest lenidek. Bardzo fajna rzecz, na następnych stronach to jest um, Heroes of Black Ridge. I powiem szczerze, że, że muszę znaleźć jakąś recenzję już gameplayu tej gierki, bo, bo, mówiłem, bo to jest ta pierwsza gra, którą robią we współpracy z y, Whiskits, tak? Ale to, to... Yy, Big Games, yy, nie czy to nie, nie? to nie jest coś na zasadzie, że to jest gra, która już była, ale po prostu ma skórkę tak, Dokładnie, była już jakaś gra, która jest podobnież. Według ludzi, którzy mi mówili, to jest, była taka dosyć bekowa, e, czyli w klimatach II wojny światowej, ale taki wiesz, z, z po mm -hmm. prostu trochę dla, dla śmiechów fajnie się grało. Natomiast, y, jak widzicie, karty można kupować sobie tam z no, tego tak, no, rozszerzenia e, Expansion Packing, mm -hmm. e, które będą miały dodatkowe karty, czyli jednostki. No, jak ktoś nie chce grać, e, właśnie kupować figurek, ale podoba mu się klima, to może się tak pobawić takim czymś. Tutaj mamy Orki oczywiście i Ultramarinsów. No i będą inne frakcje, podobnie. Nie wiem, mm. jak tam będą dalej to rozwijać. Na pewno chciałbym zobaczyć e, cenę i gameplay jakiś, bo może być to ciekawe. Dalej mam to, Total War Tum kingsów no i książeczki. Jedna rzecz, którą chciałbym okay. na pewno przeczytać. Synowie Hydry, to jest nowa książka Roba sandersa mm -hmm. Oddział Alfa Legionu, taki pamiętający herezję, nagle wychodzi z Mailstromu. Ale wcale jakby nie są tacy jednoznacznie chaosowi. Tak? Znaczy w ogóle Alfa Legion nie jest jednoznacznie chaosowi, jak się wczytamy we Flaw, Ale oni są no ogólnie y, ponoć nieprzewidywani. Także bardzo chętnie bym sobie czytnął, jak może jest kontynuacja tego wątku z książki Legion z Herezji. Gdzie mhm. oni tam zawarli pakt z kosmitami. Z skabalem. Z, y, z galaktyki. Y, nasza to była Kurviks, a sąsiednia to była galaktyka... Niemcy. No Niemcy, tylko to się jakoś tam nazywało, że nami rządzi papież. Tak. No to zawarli pakt z tymi kosmitami, no i że tam chaos musi wygrać, żeby tam pokonać chaos. No i może to jest jakaś kontynuacja tego, no to wie. Także naprawdę chętnie bym sobie to czytnął. Czytno. Dalej mamy e, dosyć ciekawy artykuł dla ludzi, którzy chcą zacząć grać orkami. Od czego zacząć, co jest co i fajne rozgraniczenie między brutal i cunning i cunning brutal, czyli brutalni i przebiegli i przebiegli brutalni. Czyli na co kładziemy nacisk, jeśli kładziemy nacisk na brutalność, no to oczywiście Warboss, Kilakany i Maganobi. To jest siła wrodzona po prostu, która idzie i do wszystko. Jeżeli chcemy być przebiegli i trochę zaryzykować taki duże ryzyko, duża wygrana, high Harry Ward, Big Mac z Shocka tak Gunem, który albo coś ospie w drobny mak, albo nie. E, ostatnio czy, czy, słyszałem, że koleś na turnieju wykorzystał babolczakę i rozwalił Shadow Sword'a jednym strzałem. <laughs> nie pamiętam jak to zrobił, nie, nie wczytywało się możliwe, że jednym strzałem, ale wcześniej już ktoś tam go wiesz, no, potrapał. Nie? Mhm. E, ale, bo nie wiem czy to jest w ogóle możliwe, żeby jednym, jednym strzałem babolczakom, nie wiem. E, w każdym razie no, mamy takie właśnie zabawki, czyli mamy big mecha z shokataganem, flashgitsów i lutasów. E, no i oczywiście gorkanot, który jest e, do wszystkiego. W Temporal Dispo, Distort mamy oczywiście stare stary lizaki, stary numer jakiś. No i melain portens który na razie jeszcze... nowa kampania fabularna powiedzmy tak, w Ta. dużym skrócie do Sigmara e, nur... z nowymi modelami. Nurgle kontra e, Siły Śmierci. Co tam ciekawego jeszcze mamy dalej, może przejdźmy sobie do e, czegoś co przed chwilą... Znaczy mi... tak, Battle Report jest Nurgle kontra Krasnale, fire Slayerzy. no, bo, no cały numer jest bardzo jakby Sigmar z naciskiem wie. na Sigmara. tak tak, tak, no bo wychodzi nowa frakcja do Sigmar'a, więc czemu by nie. Ym... Mamy jakieś scenariusze do... A, i ta frakcja, ja bym też nie wiedział, ona nazywa się Magotkin of Nergo. Także to nie jest po prostu Nergo Army czy coś, tylko Magotkin of Nergo. Ym... Dalej mamy wprowadzenie do Armii Śmierci, czyli do całego Nagasza i... Yy... Vampirów. Manfreda i tam tej całej Neferaty, Arkana i tak dalej. Yy, także ciekawe. Yy, ciekawe, jak ktoś się po prostu interesuje Fluffem, backgroundem i tak dalej, całych armii. No i z ciekawostek tak dla nas, powiedzmy, scenariusz do Necromundy na stronie 80. który. No dodatkowa rzecz, bardzo fajnie, że GameSpot znowu zaczął publikować, czy kontynuuje publikację nowych rzeczy do tych swoich systemów specjalistycznych. Także to jest bardzo fajnie. Dalej mamy też do tu pierwszy, do, do i tu Hobita, właściwie. Tak. I to mamy trzy scenariusze wręcz. Mhm. Nie, trzy czy dwa, dwa, przepraszam, dwa scenariusze, dwa, dwa scenariusze, no i mamy. Modele, o których chcieliśmy opowiedzieć. bardzo fajnie pomalowana Arwen'a. Yy, tej Sieni. Naprawdę, no, na tyle, na ile dało się chyba wyciągnąć z tego malutkiego, przecież yy, metalowego modelu, na tyle wyciągnęli y, podobieństwo do Lift Tyler. Gandalf obok też świetnie pomalowany, wydaje mi się. Tak, Robiliście szarości zrobione, które wchodzą w brąz. To jest po prostu mistrzostwo świata. Mam. Tak, no modele czytelników jak zawsze, znaczy to są akurat Golden limony, tak? Zawsze są ładne. Magnus jest po prostu, jak patrzę na tego Magnusa, source lighting zrobione od, od tego czaru na ręce na, na mięśniu i na twarzy po prostu winiami I Iną metalik na zbroi. Bo to bo metalik jest moim zdaniem. Tak, i to z jakimiś tam wypalanymi kwasem zbro... zdobieniami na zbroi. No, Zginie! Ludzie, ludzie, mają, <laughs> ludzie mają dużo czasu. Dalej mamy poradnik malowania właśnie ruglowców. tak jakie odcienie możemy stosować na przykład na hmm, hmm. nie poksłokerzy, tylko. Odpowiednik Sigmarowy, pocksockerów, no te zombiaki, takie zwykłe. Plague, <coughs> tak tak no, plague Bearerzy. Tak, Że Może być taki bardziej rybowaty, może być bardziej zielony, bardziej ciemnozielony. I ten no, klasyczny i, i, zielony. I żywy zielony. Klasyczny zielony. I zimowy. Także tak, no I jeżeli zimowy. ktoś by chciał w tą stronę armię taką kolekcjonować, to jak najbardziej. Tu jest świetna rzecz, słuchajcie, z poprzedniego numeru. Tak jest. Y, ludzie zadawali pytania, bo mm, na armii są Parade, Yy, jeden neonowe TAU mieliśmy. Pan takie... Harden, to chyba ten, z którym nawet. Yy, ma armię TAU, taką fioletowo-niebiesko-białą, świecącą. Yy, I zrobił sobie tereny do tego, takie customowe. Tak? Mm -hmm. Bo nie ma chyba sprzedaży poza tym murem jeżdżącym, terenów TAU. Tak? Nie ma ni z chłażu Tutaj porobił z różnych... E... Z jakichś rurek, takich elementów. Biznesu. To co Ci mówię. E, budynek, który mamy pierwszy, ten kontener, to jest zrobiony z jakiejś... Są takieś dronki ogólnie duże zrobione i rury od latacza orkowego, mm -hmm. jeśli dobrze kojarzę. A, ze Skyraya po prostu wziął wieżyczkę i porob, no, porobił rurki i e, jakieś różne wywiemy. No tutaj, tak jak mówisz, z kawałka rury plastikowej takiej kanalizacyjnej po prostu jest zrobiony ten bunkier na stronie 106. No, znaczy, cysterno tak to. Nie, nie. Mówię o 106 do następnej strony. A, okay, okay. To ma no, taki bunkier tam zrobiony. I to okay. jest zrobione z dwóch dział z Riptide'a. Na górze są poprzyklejane. I sześciu elementów z Tideball Rampart. Także droga no. zabawa. No, bo, no, bo właśnie to. miałem skomentować. Ale to jest Games Workshop ich slać na to. to. Kolejne elementy wykorzysta widać na tej takiej wieżyczce. Tak, no więc porobił sobie sporo terenu. Po prostu kupił drugi zestaw i zrobił z niego konwersję. Natomiast. Już żeby, żeby zrobić to co jest na stronie 107, czyli tą taką wieżyczkę to już musiał użyć co najmniej 4 Piranie, które kosztują chyba 100 zł każda czy tam 70, 70 zł każda Wiesz, on pracuje w White myślę, że łatwy dostęp ma po zniżce tak? No coś ty <laughs> Dalej mamy kontynuację orków i to jest bardzo fajne Bardzo pokaźna armia, powiedziałbym Moja nie jest tak duża, nawet nie jest jedną dziesiątą tego pewnie bo To jest bardzo dużo pojazdów Na pewno nie jest pomalowana, ale w 2018 to się zmieni. No. <laughs> Armia czyja? Czy to jest. Ian U? Gonzales. Ian Gonzales. tak. Bardzo fajnie zrobiona, bardzo fajny klimat. Całkowicie inaczej. Te modele, każdy z tych modeli nie jest pomalowany jakoś rewelacyjnie, ale widać oczywiście dbałość o szczegóły i są to pomalowane na wysokim poziomie. Mimo wszystko, nie jest to jakiś poziom heavy metal, ale oczywiście yy, razem zebrane te modele w kupie wyglądają po prostu kosmicznie. No. Co tam? Mohamorki, tak? Na łórbosie? na podstawce łórbosa, rosną Gaz w wręcz. No, no tak, no, trochę nawiązanie pewnie do Night Goblinów, jakieś tam, nie? Co ciekawe. Dlatego, że orki są grzydą. Też. No. Co ciekawe i bardzo inspirujące dla mnie jest to, że wrzucił wszystkie motorki na te podstawki kawaleryjskie. Które, podłużne. Te podłużne, tak. Które wyglądają no. bardzo fajnie i to. Owalne niepodłużne. Przepraszam, owalne, tak, tak, tak. O to myślałem, a mówię zupełnie coś innego. Natomiast już nie za bardzo rozumiem, dlaczego grotanki są na, pod, na podstawkach. To, to, to jakoś mi się zupełnie nie podoba. Ale niektórzy podstawkują stary. Kiedyś w Warhammer Visions chyba była armia Ultramarinsów 40. Gdzie wszystkie reżu... gdzie nawet rajnosy były na, na podstawkach prostokątnych. To jest dziwne, nie rozumiem tego. A znaczy, Jeżeli znaczy, chce się ktoś ma taką tak, yy, konwencję i jest konsekwentny w tym, to może no. to całkiem spoko wyglądać. Dalej mamy Blood Bowl'a, yy, prezentację ARMY, no i mamy Battle Force Challenge, gdzie oczywiście znowu się yy, robią sobie wyzwanie pracownicy Games Workshop'u. White Warfa właściwie wręcz. Patrzcie, jak dużo modeli dostaliśmy za darmo. <laughs> no, Castaudys, bo kolejny duży release. No, no ale to jest zobaczcie, że jest koledio, że wziął sobie inkwizytora na złoto, wziął sobie Gulimana na złoto, pomalował, mm -hmm. żeby wszystko było w jednym klimacie. Też można. No co bogatemu zebrać. No, no i oczywiście tały mamy, gdzie mamy petały. petały, gdzie mamy fragment tego y Taj rampart bardziej, bardziej w twoim klimacie malarskim, bo ty też masz y taki szarości, szeroj... ja mam ciemno szare ciemno -szary, tak, z, tak, z żółtym, tak, I, tak, i, tak, i żółty, żółty też masz ciemniejszy taki pomarańczowy. Bardzo, na złoty żółty, ja mam pomarańczowy taki. No. Ty ogólnie no. lubisz takich przygaszanych bardziej modela. Tak, ja nie lubię psokatych Także ja w ogóle w, w, z Zaldarami myślę. Ale bym się my rozważasz ale to jest złoty, no, to wiesz, bling, bling, bling. To tak, ale wiesz, to, to nie jest kolorowe, tak? to jest złoto i powiedzmy czerwone. I czerwone, jakieś tam y, spod kolory. Natomiast y, y, dla mnie kolorowe, takie odstrojone to są eldarzy na przykład, nie? Któryby, no, harlekiny. Harlekiny no, już w ogóle. ale po całości. Ale... Fajna armia wilków z custodesami pomieszana. Tak jest. Dobrze jest nawet ten. Y, y, Kontentor? Kon, y, tak, z, ta, z karta, Gdzie to, coś, wilczą skórę na A, jajach. Tak. No, Tutaj takie same. Szpo, szpony ma od chyba tego dedykowanego dreadnota yy, tego Wilkno wilkowego, gra. któregoś, Venerable. No, no fajnie, I spoko wyglądają katafrakci z głowami wilkowymi, głowami postawionymi. Aha, czad. No czad, fajnie jest no dalej. dalej mamy pomalowanie malowanie Plate bearersów tych właśnie yy, fantazjakowych. Yy, nurgla i różnych tych wszystkich obrzydliwych nerek, w w wnętrzności, które tam wystają. Bardzo fajnie. Bardzo dobry poradnik, moim zdaniem. Na przykład brązowe wnętrzności, jak pomalować, mm. czy takie właśnie wątroby jakieś nie wiem gluty ogólnie kup tą farbkę użyjesz ją tylko w jednym miejscu na trzech modelach <laughs> ale stary prawda nie, jest no taka że mamy jest taka że mamy takie farby których używamy do jednego elementu to na przykład nie wiem do oczu czy do czegoś Wash i, albo Blazyn, i nie tak sobie. i nie używasz ich w ogóle do niczego innego no. Tak? No. dobra modele czytelników i tutaj mamy oczywiście everqueen Al'Ariel everqueen na tym dziwnym Brzukuł dystans. Ja brzuch... trochę taka z NRD atletka, nie? <grym> nie powiem. no, zarobić jest, ale ogólnie ten, ten żuczek mi się podoba strasznie. Widziałem go pomalowanego w bardzo w prosty sposób. Koleś go, czy dziewczyna go pomalowała, chyba dziewczyna właściwie. E, nawet na polskim kanale jakimś. Na, na czarno-szaro i dużo glosa. I wyglądał faktycznie jak żuczek, nie? <grym <grym <grym bardzo fajnie. fajnie. No i na ten, na... ten nagasz mi się nie podoba. Nie, nie podoba mi się jak z jest, jest bardzo prosto pomalowany. I widać, że duże aerografie... Na kościane elementy stary to jest baza i łoż. I tu nie dokładnie. Ta dokładnie, A, okay. dokładnie. Bardzo prosto, Efektyw, efektownie, bo tak na pierwszy rzut patrzysz o, spoko pomalowany model, ale przyglądasz się tu nie ma w ogóle skilla w tym. E, także nie wiem dlaczego to jest wrzucone tutaj. Znaczy bo... nie, no jest czysto, nie, nie wyjeżdża za no, linię. No, tak, to, to, ale... Wiesz, umówmy się, że nie nie za linię to jest taka, że tak powiem podstawowa umiejętność, którą mm. powinieneś mieć. E, no i mamy Michał Sza, model Michała Szy Szymeczko, który jest Readers Model of the Month. E, Blendy, jego... blendiki To nie są blendiki to są aerografowe. To no ale to też jest blend, tak? No jest, ale jest zupełnie mistrzostwo, i oglądałem na jego stronie, na jego fanpageu Facebookowym, jak, jak go malował. i Ja no osobiście ten styl nie prze... do mnie nie przemawia, bo robi się z tego modelu jeszcze bardziej jakiś science fiction, futurystyczne Halo, jakieś inne G.I. Joe, ale. ale ogólnie sądami to... za wykonanie. Tak, ten, oczywiście, tutaj to bez względów, no i dalej oczywiście rozgrywki jakieś tam. Redakcji White Dwarfa. Więc przejdźmy może do Forge World. Forge, nam, co tam Forge słychać, co tam już... Okej, okay, Jeżeli chodzi o Forge World, to tak. Wyszła długo, długo, długo wyczekiwana książeczka, która jest kompilacją zasad do Herezji Horusa. Biorąc pod uwagę, że siódma edycja przeszła już do historii i tak naprawdę to podręczniki do siódmej można tylko z... używane kupować. Forgeworld postanowił wydać wszystkie te zasady w jednym rulebooku, plus dodać niektóre tam specjalistyczne zasady, które były, których nie było w standardowej edycji, w siódmej edycji w 40, ale zrobiły się w miarę popularne w herezji Horusa, więc jest to powiedzmy tam, ludzie na to mówią 7,5. Więc można ją sobie kupić albo na urządzenia cyfrowe, albo można po prostu fizycznie dostać tą książeczkę. Do tego wyszły takie... Yy, takie bundle, gdzie można kupić sobie yy, ileś tam jednostek z troszeczkę obniżoną ceną, co bardzo mnie zdziwiło, bo próbowałem podliczyć ile by zazwyczaj wyszło. Zazwyczaj tego nie robią. Tak, zazwyczaj tego nie robią. GW nam tylko oszczędza kliknięcia, nie oszczędza nam yy, pieniędzy. Wyszedł Eidolon Strike Force dla Emperor's Children i w jego skład wchodzą Palatine Blades, Phoenix Terminators, Kakofonii, jeden dedykowany Contemptor i oczywiście bohater, czyli Eidolon. Więc mamy w jednym, w jednym bandlu mamy wszystkie specjalistyczne jednostki dla Emperor's Children. Podobna rzecz dla Devguardów. Guardów. Typhons Chosen. Mamy Tyfusa herzyjnego. Leviatana. Leviathan Dreadnoughta i pięciu Dev Shroudów z kosami. Klan Branar... Bran... Sar... To jest do, z kolei do Iron Hands'ów i tutaj mamy y, Terminatorów dedykowanych dla Iron Hands'ów. Y, Iron Fadera, czyli takiego bardziej dokoksowanego Techmarina. Y, Immortali, czyli tych takich y, Breacherów y, Iron Hands'owych z, z tymi tarczami. I jeszcze chyba widzę jakiś taki bardziej specjalistyczny jeden unit. Y, to jest chyba Command Squad, bo oni też mieli dedykowany. I tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o Forge'a. Zatizowali tam na, na jakimś Open Day w Warhammer World yy, jednostki nowe, które będą wychodziły dla wilków, czyli yy, Death Swarm Pack. To jest, są tacy de destrojerzy yy, dla, dla Space Wolves'ów. Oni mają te takie yy, maski zrobione ze skóry, zdobne, które, yy, które były bardzo yy, dobrze opisywane w. Yy, Książkach opisujących zniszczenie Prospero, więc jeżeli ktoś się je czytał, to na pewno wie, o co mi chodzi. I no, wyszli ci Warger Terminators już wcześniej oraz ten prator, Pretor, Pretor dla wilków w Terminatorce. I tutaj. Wspaniale wykonany model. Tak. Odjebane perfekcyjnie. <laughs> tak, jeżeli ktoś nie wie o czym mówimy, to na kilku, na kilku podcastach yy, ludzie wytykali błędy, jeżeli przyjrzycie się dłonią w tym modelu to widać, że jest to po prostu zaciśnięta pięść, do której z jakichś asetów już gotowych dokleili bolter, więc ma zaciśniętą pięść, nie ma uchwytu. Może to jest nowy uchwyt grawitacyjny. Tak? <grym> <grym> więc ma po prostu, jak, jak ludzi klego trochę, ma, ma wetkniętą... Ale na... Sar nawet ludzi klego miał tą część, którą musiałeś wetknąć, a tutaj jest tak. piącha, która nie trzyma nic, tak? Jest zaciśnięta pięść i widać wnętrze dłoni, nie widać kolby, czy tam Ufytu. uchwytu, rękojeści, whatever, tak? I do tego jest doklejony z góry Bolder. To samo jest z drugą ręką macie zaciśniętą pięść i na dole jest doklejona głownia miecza, a na górze jest doklejone ostrze. Z... i ostrza. z gardą. Więc no. I za to płacicie premium price, tak? I do tego siedzi do Ukraińca albo Chińczyka. No, sami to sobie robią niestety. Słuchajcie, warto jeszcze wspomnieć, bo to wszystko tworzy, tak? Mm, tak. Warto jeszcze wspomnieć, że Games Workshop wypuszcza teraz na dniach właściwie. Y, modele, które wcześniej były w Triumviratach, y, to jest tendencja, która trwa od jakiegoś czasu, bo Cole już jest od momentu wypuszczenia kodeksu Mechanicum, dostępny oddzielnie, w oddzielnym pudełku. Y, natomiast teraz, jeżeli byście chcieli sobie kupić Gullimana, albo y, jak się nazywać, Świętą Celestynę z dwiema serafinkami, y, albo Inkwizytorkę Greyfax, albo Cyphera, to wszystkie te modele są teraz dostępne oddzielnie. Nie musicie Triumviratu odpowiedniego kupować, tylko ich samych oczywiście proporcjonalnie drożej. Jak zawsze, tak? Nie ma lekko. No cóż, no. No i też wspomnijmy jeszcze o tym, że wychodzi, wyszedł nowy kodeks do Adeptus Castaudes jako dzielna armia i do tego wyszły też modele. Jeden taki mistrzu, kapitan, whatever, imienny. Tak. E... Konstantyna Waldora, następca. No tak, tak. Poza tym też dwóch HQ, jeden w terminatorce, jeden w tej zwykłej zbroi custodes, nie imienni, tylko generikowi. Terminatorzy, katafrakci przerobieni, zawsze znaczy tak, no, zdobieni w stylu custodes i jetbiki jet w plastiku. Tak jest. I to jest chyba wszystko, co... Dodatkowo można oczywiście coś, co już wcześniej mieliśmy w tym boksie takim dużym, który wyszedł pod koniec 7. edycji, mm -hmm. czyli będzie jakiś tam venerable y, Landrider. Y, Rhinos? Boks bo tak, nie, tak. Wiem, nie, wiem, nie wiem, czy w tym kodeksie byl, byl. będą też siostry ciszy, jako, jako jakiś tam auxiliary option. Y, no i... Y, Contemptor. Contemptor, tak. Złoty Contemptor. Muszę przyznać, że są bardzo ładne te modele, i yy, no. co, jest, co jest trochę dziwne, bo to są najbardziej tacy bling bling yy, z, z, z, z popleczników Imperatora tak naprawdę, ale są bardzo zachowawczo zrobieni, to znaczy, że nie są, nie są przekombinowani Przez tak jak w gardzi, że mają na wszystkim coś musi być, mają wiecie. Mają po prostu zdobioną zbroję i to wszystko. Nie? Co no. mnie ciekawi, skarcie, że w przypadku większości chyba armii, jeżeli nie wszystkich e, Games Workshop'u, e, prawie wszystkich, czy to są tyranni, czy to są Space Marini, czy to jest gwardia, czy cokolwiek. Mamy jakby zestaw z góry założonych schematów kolorystycznych typu Ultramarine, czy Kadianie, no. czy flota lewiatan i tak dalej. I mamy też ogólne jakby porady, jak zrobić swój własny schemat kolorystyczny, jeżeli chcemy pomalować, jak chcemy. A tu nie w przypadku Death Watch wydaje mi się, tak, że w przypadku Death Watch robisz ich czarnych, no mm. bo mają kanonicznie czarne zbroje plus na ramiennik w barwach swojego macierzystego jest. czapteru. Czy tak samo będzie z Castellet, że jest z góry założone, że muszą być cali złoci z czerwonymi motywami, czy na przykład jakiś pododdział A y, będzie miał złoto z niebieskimi, pododdział B będzie miał złoto z czymś, tak Nie wiem, nie tak, wiem tak? czy dobrze zapamiętałem, ale przeczytałem gdzieś, że tak, rezyjni są złoto-czerwoni, natomiast mm -hmm. czterdziestkowi mają być złoto-czarni, bo oni te czerwone elementy zastąpili czarnym na znak żałoby po Imperatorze, czy coś mm -hmm. takiego. Okay. No to I widziałem też, widziałem też dużo, co prawda, trzydziestkowych, bo to przez długi czas było... Castaudes yy, można było do czterdziestki tylko jako y, allies mm -hmm. sobie wziąć do na przykład Space Marinów, czy do Gwardii. Natomiast w 40 e mieliśmy cały, o, ogólnie rzecz biorąc w 30 e Castodys są w tym momencie najbardziej kompletną armią, ze wszystkich Legionów, z mm. Solar Auxilia i tak dalej. Mają, mod... Mają model do każdego, do każdego, w... tak, dokładnie tak. Mm -hmm. I ludzie też sobie różnie robili ich. Widziałem pomalowanych ich na taki stalowo-szary, widziałem ich, że na przykład jest przewaga elementów czerwonych, a a tylko takie bardzo Ać wystające wiesz, rzeczy Jak to... sobie pomalujesz armię, to jest swoja prywatna sprawa, mm. możesz na różowo z zielonymi motywami, tak, jeżeli. No nie. <śmiech> nie. Ale, Ale nie... chodzi, chodzi <śmiech> o jakby same, same kanoniczne takie te wskazówki, tak? Co do tego Cześć, jak. W kodeksie on... się może pojawić, jak będzie fluffy. No jestem, sobie... jestem bardzo ciekaw, jak to, Myślę, jak to że dadzą ze 4 to co mówisz, że będą wyjściowym kolorem będzie złoty i na przykład elementy. Tych kiecuszek i tak dalej będziesz miał albo czerwone, albo będziesz miał zielone, albo nie wiem, niebieskie. Tak? Ci, co pojechali walczyć z tyrkami pewnie będą jacyś czerwoni. Na przykład detachment taki, nie wiem... Yy... Ci na krucjacie jakieś od będą tacy, a tamci z ta, ta, ta. Tak, I muszę przyznać, że ci Terminatorzy 40 mi się bardziej podobają tych herezyjnych, co zazwyczaj modele forżowe mi się bardziej podobają. A chcecie poznać plastikom. opinię bardzo, bardzo słoną, jak to się mówi, opinię dlaczego wy wydali teraz Castodes? Hmm? Bo zrobili retribut, retribution, retribu, Retributor Gold Spray, który kosztuje dwa razy więcej niż normalny spray I się w cholera nie sprzedaje. No, no, bo on on sumie miał zastosowanie głównie do tak. No hmm. proszę, stoi wszyscy, co mieli kupić z i wszystkich ich kupili. E, trzeba coś wymyśleć. Wiecie, to oczywiście jest taka bekowa trochę opinia, ale ludzie, oczywiście w Stanach, jak to w Stanach. Znaczy, najwięcej, najwięcej dlaczego, się hejtu... Dlaczego akurat to? Dlaczego znowu armia, imperium? No. Ale wiesz, to, na, yy, najwięcej hejtu ludzie mają przez to, że wiesz, za, zapodali ten teaser 10 tysięcy lat patrzyli. I spodziewasz, spodziewasz się, wiesz, nie wiem, może nowy kroni może jakaś nowa rasa a, a wychodzi yy, a wychodzi tak naprawdę, wiesz, armia, która już była. I myślę, że ludzie by byli bardzo obsrani tym, że kastowy wyszli, gdyby, raz, nie było ich w trzydziestce, Albo byliby tylko w 30. i nie, nie byłoby dla nich zasad nawet do tego, co. bo wyszedł ten Talons of the Emperor mm. yy, i te. tych kastoldy z których miałeś w boksie do Prospero, były zasady jeszcze w siódmej edycji, żeby ich można było zastąpić. Okay. I myślę, że ludzie by naprawdę byli super podjarani, jakby. o ja, coś co było tylko w 30., coś to co było tylko dla forżowców nagle przychodzi do czterdziestki, a tak naprawdę no, to jest jakby uzupełnienie tego, co już mamy. A ja wam powiem, że nadal wydaje mi się, że żyjemy w pięknych czasach, bo wracając znowu do szóstej edycji, kiedy jakby wchodziłem w to hobby, czytałem mm -hmm. co jest, czego nie ma i tak dalej. No to wtedy właśnie tak mi się wydawało, że no spoko, że są Space Marinesi, są Gwardziści, tam Grey Knight, Inkwizytorzy i tak dalej. Ale y, fajnie jakby było na przykład właśnie mechanikum którego wtedy w ogóle jeszcze mm -hmm. nie było nawet w y, Fajnie jakby były jakieś takie inne frakcje, nie wiem, Arbites i tak dalej i tak dalej, które we flafie mamy i są bardzo wyraźnie zarysowane, są ciekawe, mają swoje cechy własne, motywy i tak dalej. Y, ale nie, nie było dla nich ani kodeksów ani modeli. A teraz właśnie mamy i mechanikum który mega się rozwinęło w ostatnich latach. Mamy teraz Castaudes nowych. Y, Cieszę się, że to w taką stronę idzie, że gram Imperium, to nie znaczy, że gram y, armią A, B albo C, tylko ileś pan tego góry. Mhm. Można je mierzyć. Znaczy Ale wszystkie że, słowo kluczowe. Myślę podzielę, też, tak. że zresztą oni mają, któryś tam z tych kolesi, co ma sztandar, y, daje buffy do wszystkich jednostek Imperium. No i ma to sens. Czyli, znaczy tak, na pewno to będzie bardzo, bardzo elitarna armia w stylu, z, nie wiem, pięć, z piątej edycji Grey Knightów, jak, jak oni mm. wychodzili, tak, że y, low model count, Yy, są bardzo mocni z tego co tam I Nie na razem na z na, Tak, yy, na community pokazywali zasady, to naprawdę są, mhm. są twardzi i, i mocno biją, natomiast yy, musi być to zrównoważone. Yy, Jeśli yy, dojdą. Tak, musi być to zrównoważone tym, że mała liczebność yy, modeli w armii koszt i podejrzewam, punktowy. że będzie koszt punktowy. I teraz pytanie jest. Czy rzeczywiście oni będą drodzy? Czy zrobią tak jak zrobili, skwasili w 30, że, że ten największy, największy Dreadnought yy, Custodes kosztuje mniej niż Lewiatan Dreadnought, a Lewiatana po prostu bije jak małą sukę, tak? W każdej walce jeden na jednego. <grych> Więc no, to, jest, to jest kwestia tego, czy, czy będą, będzie taki to samo co zrobili z Eldarami w siódmej edycji, tak? Że będą mega dokoksowane jednostki, które aż tak drogo nie kosztują. No ale modele ładne. Tak, modele są, modele są super. Nie mogę się do niczego doczepić, pióra mi się nie podobają tylko na tym kapitanie, ale to obciąć są, je to ee, nie jest problem. Piura z tego orzeła, którym e, hobbici uciekali z Mordor. <laughs> może być. To... No dobra, to co, wszystko z nowości? Dobra. No tak naprawdę chyba, to jest bardziej omówimy tak. jak wyjdzie w końcu Dex, tak? Tak jest, na razie no się no, Na no. się. White to będzie o tym szeroko i długo, więc tak. Jak dojdzie na czas. <głos> jak nie dojdzie, to kupimy gdzie indziej. Zapraszamy za chwilkę. A zanim przejdziemy do tematu odcinka, chciałbym jeszcze wspomnieć, że wyszedł trailer do robionego przez jakichś, nie wiem, dwóch, trzech zapalańców y, filmiku, y, krótkiego filmiku y, o tematyce Warhammerowej, y, Death of Hope. Śmierć nadziei. Zaznaczmy, że to jest Warhammer 30 tysięcy. Tak. Jest to, jest to yy, The Shadow Crusade, czyli yy, World Eatersi oraz World Bearersi atakujący 500 światów Ultramaru. a Ciekawostką wydaje się być fakt, że jednym z bohaterów jest yy, były World Eater, który zostaje wcielony do yy, oddziału yy, destruktorów yy, ultramaryńskich i ma taki Czarny Paldron z, z tym takim logiem, który przypomina trochę ten wiatraczek radiacyjny. Bo tak, mm -hmm. tak destrojerzy są opisywani. To są ogólnie... Czarny jednostry... to mieli te granaty zakazane, tak? Tak, ogólnie broń radiacyjna. Oni mm -hmm. Wszyscy w, w, tym, w którejś książce z War jest, że oni wszyscy, są, oni wszyscy umierają jakby na raka powoli. Mm -hmm. Tak na dobrą sprawę, bo wiadomo, że Warhammer więc... Co z tego, że jest radiacja? Wszystko przecieka. Przestali książkę do 30, która nie jest napisana przez Dalana blaja i dostali raka. <grytanie> eee, I no, wygląda to fantastycznie. Oprócz tego, że animacja jest taka lekka, nie, nie czuć wagi w ruchach, ale no, jeżeli to robi 2, 3, 3 no to się Stary, nie dźwię. Jeżeli to by miało być robione realistycznie, w ogóle Warhammer 40 tysięcy, to Space Marisha, a zwłaszcza Terminatorzy, powinni mieć... Minus miliard do ruchu, bo biorąc pod uwagę ile waży taki Marine zbroi i powierzchnię jego stopy to wystarczy, że chociaż troszkę namoczona gleba jest i on się zapada w tej ziemi, tak? to są to chodzące czołgi tak naprawdę. Wiesz, chodzi mi po prostu o to, że zobacz jak jest fajnie w grze Space Marine oddana waga Tytusa, czujesz jak on się no tak, rusza to czujesz, ciężko, że jest tak, kamera, tak. się buja i tak dalej. I jak jest ta scena, co kobieta z dzieckiem w trailerze ucieka przed, przed tymi World leadersami i idą katafrakci Ultrasowi, to czuć tam ciężar. Ale dalej mamy walkę kapitana z Power Swordem, z jakimś tam oddziałem Rampagerów i... Te ruchy są takie, jakbyście oglądali takie stare scenki z gier gdzieś tam z początku 2000, no, tak? Z PlayStation 2, 4, jest, 3, jest, nie, nie, nie ma tej masy. W to jest bolączka w ogóle animacja ruchu, chodzenia, biegu i tak dalej. Zobacz sobie na przykład Star Wars Rebels, tak? Hmm. To jest na bieżąco robiony serial, bardzo fajny, podoba mi się i na przykład nie, wiem, Mimika i tak dalej. Hmm. Takie rzeczy poszły bardzo do przodu w stosunku na przykład do Clone Wars, które było parę lat wcześniej. To, to też było zresztą fajnie zrobione. Też całkiem spoko. Natomiast jeśli zaczynają te postacie biec, no to. No... Ale to co. Rozmawialiśmy przed, przed, przed, przed nagrywaniem z Wincem, że podejrzewam, że oni chcieli wypuścić ten trailer Defophobus, tyle pracy włożyli w to, więc te animacje ruchu moim zdaniem są tymczasowe i to oni poprawią, bo widać, że umieją robić animacje, jak oni idą i to wszystko się rusza na nich, wszystkie szmaty się bujają i tak dalej. Te animacje ruchu są drętwe, są takie, wiecie, z, z templatki, która jest pewnie w jakimś tam 3D-studio czy. W, Czymkolwiek oni tam to animują, i to będzie dużo lepsze. Ja mam nadzieję, jeżeli tak to zostawią, no to niestety, sorry, ale to będzie po prostu kłowoczy. Jeżeli to poprawią. Wiesz, ja to będzie się... bardziej realistyczna animacja niż w filmie Ultra O, nie no, <laughs> mówmy się. No, jeżeli to jest kilku kolesi, którzy to robią, wiesz, non-profit i tak dalej. Rozgrzeszenie mają pełne. Tak? To, nie, wiem, przepraszam, nie, nie, nie Będę tutaj hamski, ale nieważne ilu ludzi to robi, róbcie się to dobrze po prostu. Jeżeli chcecie coś robić, róbcie to dobrze. Bo mają, mają nisko postawioną poprzeczkę i już wychodząc z tym. E, nisko postawioną przez Games Workshop, natomiast mają wysoko postawioną poprzeczkę przez Lorda Inquisitora, który jest teraz 40 typowa. A, a nie 30. A tam się coś dzieje w ogóle w Czy to tak. Zdechło. Jakieś update'y facet daje na Facebooku, że o jeszcze trochę, nie? Z hmm. tego co ja wiem, to wszedł już troszeczkę w bliższą współpracę z Games Workshopem i musiał podpisać NDA, więc nie może po prostu, czyli nie może zdradzać tego, co się dzieje. Po prostu, hmm. Bo wspiera go już Games Workshop tak jakoś tam. Tą... Kuluarowo, cool nie? Bo było na początku tak, że on się bał strasznie, że Games Workshop był zamknięty. Tak, tak, tak. Później było tak, że ej, zobaczcie, co robi koleś od Lord y, Inquizytoria, no. jak się zmienił, zmienił się zarząd cały. I nagle było, ej, Games Workshop wspiera, to że go wspiera, ale zostawił go z, y, samemu sobie. A teraz podobnie, że go tam trochę popychają i go po plecach. Nie? Mhm. To I w jaki sposób, w jakim zakresie? Pytanie jest, czemu się też w robotę nie ścinają? No, kto, stary? Kto, no kto, wie. kto wie, no ale podejrzewam, że biorąc pod uwagę teraz jak oni biorą podchodzą do ludzi. Słuchaj, wyszły nowe modele, jakieś kastudy są tam we Ale już Fabuła jest zrobiona. To wiesz w, w tle w jak tle, będzie. Przerób tego Grey Dite'a na tego kastowisku. Mogę tego głównego złego, żeby nie zabił twój bohater, tylko kastowisku. Tak. <grym> Przepraszam bardzo, czy tu mogę kupić tą meltabombę? Odejdę. Radek, mamy produktu. Radek <grym> Placement. Sponsoring od Coca-Coli, wiesz. na tym. Logosy eksportowcy na zbroi. Adidas. Wie. Repsol. Albo biegnie, biegnie jakiś tam, albo jedzie Raider jakiś i tam y, na górze taki ten y, banner, banner, że Warhammer World Exclusive. <laughs> na, na, najlepsza produkcja, więc tam uwieźka <laughs> i telefon. Brother Captain, taki y, available in pre-order. Pre tak. <laughs> e, natomiast muszę im oddać w, w Death of Hope, że... Jak widzisz modele postaci, to jesteś w stanie odpalić strony z i powiedzieć ok, to jest ramper, Rampager z tego składu, jest uzbrojony w taką broń i, i widzisz, że, że wiesz, modele... No i modelami. No. Bardzo, bardzo to wygląda. Ten ultramaryjski kapitan jesteś w stanie skidbaszować tak wyglądającego bohatera z gotowych części, więc to jest super. Taka dbałość, te detale, dbałość, żeby to wyglądało... tak. Żeby wszystko było koszerne. Tam. Świetną zagrywką ze strony GW. <śmiech> a propos właśnie fan filmów, traktowania i tak dalej, gdyby wyszedł ten Lord Inquisitor, bo to nie jest żaden jakby Inquisitor, z którego znamy już z fluffu, tylko to jest własne stworzony Nowy. przez tego człowieka, mm -hmm. tak? Jakby w tym Warhammer 40 000 charakter series, gdzie był Angelos, gdzie mm -hmm. był ten Karab Köln jako Cologne mm -hmm. jako Dreadnought, wypuścili tego inkwizytora. To, to by było naprawdę. Wiesz, kosa by spoko, było, tak? bo na przykład te y, Duchy Gaunta mogłeś sobie kupić normalnie. No jeszcze chyba są, albo byli metalogi. jeszcze niedawno. Byli. Tak, byli jeszcze niedawno w Last Chance to buy. Jak ja wiesz, jakiś głównych bohaterów jakichś książek, tak? tak? Y, jako taki kolekcjonerski. Jak item. ma ten y, y, nowy Nightlord, następca. Ten Talosa? Na, tak, co na sam koniec książki Decimus. No. Nie, to by była kosa, jakby zrobili Decimus. No, stary, no. Sam bym, brałbym, chapałbym, kurcze jak yy, pelikan rybę, tak? W 2019. Yy, może nawet bym złamał postanowienie. <grym> mm. Okej, okay. no to tyle, jeżeli chodzi o to, jeżeli nie widzieliście trailera Death of Hope, wpiszcie sobie, naprawdę wygląda to imponująco. Natomiast teraz przechodzimy sobie do tematu odcinka. Zrobiliśmy sobie takie postanowienie, że od czasu do czasu będziemy o flafowe rzeczy zahaczać, więc w tym miesiącu chcielibyśmy opowiedzieć o lojalistycznych Legionach i głównych tam chapterach, które się z nich wywodzą, troszeczkę dać Wam informacji. Może ktoś z Was się waha, czy co zbierać i to Was popchnie w odpowiednią stronę, jeżeli chodzi o malowanie armii albo wybór odpowiedniego czapteru, legionu itd. Czyli poprodukujemy się troszeczkę o Space Marinach lojalistach. Tak? Tych, którzy w czasie herezji pozostali legalnie imperatorowi i co potem się z nimi działo... Tak w bardzo ogólnych y, ramach powiedziałbym, jeżeli chcecie szczegółowe, to jest y, leksykan.com, jest Warhammer 40 tysięcy wiki, więc jeżeli chcecie naprawdę głęboko w to wejść, to zawsze macie internet, tak? Natomiast my, my tak pokrótce omówimy. Lojalistyczne y, Dark Angels w przyszłym odcinku. <laughs> y, przelej 20 dolarów, aby dowiedzieć się o Dark Angels. DLC. <laughs> Season Pass się kupić. Tak. Słuchajcie, no, temat, który trzeba omówić przy okazji Space Marinów to jest na pewno First Founding, czyli pierwsze założenie, kiedy Imperator no, zobaczył, że Thunder Warriors to był dobry wynalazek, który posłużył do zunifikowania Terry, no ale oni przez to, że byli silni, szybcy i tak dalej, byli wadliwi. Tak? Umierali szybko z ze zużycia materiału, może tak, powiedzieć. Tak, dostawali w, w jednej z książek, The Outcast, Dead, mamy jednego, który, który jakoś Moryra tam przetrwa, przeżył. Tak. Znaczy on, on przetrwał w taki sposób, że po prostu to, co mu wysiadało, wymieniał, wymieniał organy. organy, albo mm -hmm. zabijając Space Marinów, albo po prostu lokalnych tam ludzi. Jest takim yy, ojc, ojcem chrzestnym mm -hmm. w, w jakimś tam Underhive'ie przy, przy pałacu imperialnym. Yy, I oni umierali tak naprawdę na takiego zaawansowanego raka. Tam po prostu jakieś im guzy wyskakiwały inne takie rzeczy. Tak. I oni po prostu mieli krótką datę ważności. Tak, Kilka ja, lat no i, i umierali. Gwarancja trwa tyle, ile czasu użytkowania. No. No. <coughs> Co yy, także Imperator przystąpił do tworzenia Space Marine'ów, czyli produkt jakościowo gorszy, bo z tego co się we Flafie mówi, to oni są jednak słabszymi wojownikami niż Thunder Warriors, mm -hmm. ale po pierwsze są długowieczni i według niektórych teorii, jeżeli Space Marine nie zginie w walce, to, nie to nie jest wiem. teoretycznie nieśmiertelny. To się no. nie no. dzieje, oczywiście. Nie, no, no, ale mamy na przykład Dantego, tak? Tak, Dante jest, jest najstarszym niedrednotem. Tak, który ma tam, nie wiem, 5000 lat chyba, tak? Tak. Wiesz... Dużo, wiem. dużo. Biet... Nie, przedobrzyłem z nie, nie, nie, nie, nie. Tysiąc chyba, czy coś takiego. Myślę, że coś trzech. Nieważne, w każdym Jest bardzo stary. W Destruction of mm -hmm. Balter, tej książce, e, którą... tam, e, tak, side, no, tam jest moment, w którym zdejmuje maskę Sanginiusa i jest opisany jako stary koleś, po prostu siwiejący i w ogóle białe włosy, zmęczony. Mm -hmm. Widać, jak na Space Marina jest zmęczony życiem, czyli, no. czyli pewnie wygląda tak jak my. <laughs> Ma nadwagę? Po tygodniu w korpu. <śmiech> po, po tygodniu crunchu w korpu. <śmiech> Także tak, no... Y, Thunder Warriors byli gorsi, Space Marini, znaczy byli lepsi, Space Marini są bardziej długowieczni i przede wszystkim łatwiejsi w produkcji, tak? Proces uzyskiwania gene seed i implantowania, implantowania jest opracowany tak, żeby można było to robić na skalę masową. Imperator wszystko ładnie dokumentację stworzył, tak? Dokładnie. Żeby nie musieli robić Reverse Engineering. Jest cały dział mechanikum, który jest poświęcony właśnie pielęgnowaniu tego jeanset, mm -hmm. tak, zachowywaniu. Jeans yy, no, to jest zazwyczaj naj, najbardziej drogocenna rzecz, jaką dany chapter posiada. Tak, tak. główną funkcją aptekarza w y, Chapterze Marinów jest odzyskiwanie jeansy. Jeansy to jest gdzieś tutaj. Proginal glands. masz jedną masz gdzieś w gardle, a drugą masz w, y, z tyłu głowy, nie? A nie, w tułowiu, gdzie no chyba może w tułowie. No w każdym razie mają to specjalne narzędzie, którym wyciągają te narządy z goli. zabitego e, świeżo Space Marina, żeby można było je zaimplantować do nowego, żeby stworzyć z niego skauta, a następnie pełnoprawnego Space Marina. E, także tak, pierwsze założenie miało miejsce no, po już zunifikowaniu Terry i powstały Legiony. Legiony były numerowane według tego, jak powstawały. Tak, i większość z nich przed, przed dostaniem Primarchy, czasami nawet nie miało nazwy, po prostu się nazywali Pierwszy Legion, drugi Legion, numer, Legion tak. Trzeci i Legion. I pierwszy Legion, jakim omówimy tak szybko, to są Dark Angels. Oni byli pierwsi pierwsi, mają numer jeden i jest nawet w jednej książce taki stary Dark Angel, Sterry, który opowiada, że pamiętam czasy, jak jeszcze nie mówiło się Pierwszy Legion, mówiło się po prostu Legion. Bo byliśmy jedynym. Jedna rzecz. Dante 1500 lat według Wikipedia. 1500, okej. Okay. Od 1100 lat jest chaptermasterem. No. A potem mamy jeszcze Björn'a, yy, dreadnota który z jeszcze, Shelfu, który tak. pamięta herezję i widział imperatora na własne oczy. Żywego. Tylko, że jest dreadnotem. Więc no, no jest tak... dreadnotem, czyli budzą go jak trzeba. Ale co jest fajne, że budzą go nie tylko na bitwę, jak większość chapterów, mm. ale budzą go też na przykład jak jest jakaś uczta i gdzie piją miod mm -hmm. i tak dalej, żeby poopowiadał o wspaniałych bitwach, czynach, yy, chapteru i tak dalej tak? a gdzie masz olfactory senses ten yy, nosek? tutaj masz powochę, browara Chluz! <głos> później, <głos> później ciągujemy chluz. <głos> no więc dobrze, Dark Angele yy, pierwszy legion Dark Angele przed herezją wyglądali czarne. czarno i mieli takie zbroje. szachownice, albo czerwone albo białe tak, motyle, motywy szachownicowe, które występują też na przykład u orków. Tak, i w, okay, <śmiech> w wielu innych miejscach. <śmiech> <śmiech> Także tak, symbol czaptery to jest miecz uskrzydlony. No, a skrzydła to jest pewnie motyw, że to są anioły śmierci, tak? Z uh -huh. Państmarinsi. No a miecz, bo tam tradycje rycerskie są bardzo żywe w tym legionie, zwłaszcza. Po odnalezieniu primarchy Lionella tak. Johnsona na planecie Kaliban, która to planeta miała taką kulturę bardzo średniowieczną, europejską. Mm -hmm. tak? Rycerze, zakony rycerskie, Dokładnie tego tak. typu rzeczy. Cała planeta wyglądała jak las Sherwood ogólnie. No. Dużo, dużo lasów i dużo chaos spawnów, które się tam pa pałętały, i ci rycerze, którzy mm -hmm. mieszkali na Kaliban mm -hmm. głównie trudnili się tym, że wybijali te dziwne warpowe bestie, które tam się pojawiały. Miały punkty respawna. <grym> Lionel Johnson <grym> chyba to była, w książce była jego misja, nie? żeby tam... Zabił, on... zabił ostatnią, ostatnią bestię, tak. Znaczy później się okazało, że to nie było ostatnią. No, cii, cii. E, I chyba głównym tematem z Dark Angelami jest y, jakby związek Lutera z, z Lionem, gdzie... gdzie mm, Luter to był główny mentor jakby... Liona. przyczyny. ty Kaliban. Przy czym, że przy większości Primarchów, którzy mieli takiego mentora, to albo tak jak u Gillimana, mentor ginął w tragicznych okolicznościach, co popychało Primarchę do heroicznych czynów w ramach, nie wiem, tam zemsty, czy czegoś innego. Natomiast przy niektórych po prostu ten mentor został wdrażany do Legionu, tak jak na przykład Corfeo no, w, w, w, w, w Warbearers'u. Natomiast tutaj Lion został wdrożony, on nie był true astartis. Luter, Luter. Luter, przepraszam, on nie był true astartis. Tak, bo w pewnym wieku już nie można przeprowadzić pełnej implantacji. Zostawię. Tak, bo już tam ileś tam lat miał, bo to na stolaków tak naprawdę się przerabiał, mm -hmm. tak? Na Space Marineów. Więc zrobili na tyle, na ile mogli, a resztę tą siłę udaje zbroja. Tak? Jak zbroja, się to jakieś ze zbroji, to jest Lion, słabszy niż typowy Space Marine. Znaczy, zazwyczaj przejawia się to tym, że na przykład zamiast Siła 4 mają Siła 3 albo toughness 3, tacy mm -hmm. Untrue Marines. Y I tutaj relacja polega na tym, że no, gdyby nie Lion, to Luther byłby jakby najświetniejszym mężem w swoich czasach, tak? Mm -hmm. On by zjednoczył kaliban i tak dalej, natomiast no, pojawił się Lion, więc jakby został numerem dwa i to go troszeczkę niestety kuło przez ten czas. I ostatecznie już tam nie wchodzą szczegóły doprowadziło do tego, że Luther zdradził. Liona za potrzebami chaosu, no i Dark Angele poradzili sobie z tym tematem, rozwalając swoją ojczystą planetę Kaliban. I w tym momencie jest już tylko The Rock, czyli skała, latająca przestrzeina. Jest to jest kawałek Kalibanu, na którym wybudowali sobie Fortress Monastery. Swój, tak. Klasztor forteca, tak? Mhm. Czyli główna siedziba. I głęboko po ziemiach luter jest przetrzymywany. I według ostatnich relacji flafowych Luther został uwolniony przez changelinga, demona Cinch'a. To jest. Więc y, myślę, że jakby się spiknął z Cypher'em, to może to zapowiadać, że na przykład jeżeli Castodes dostali swój kodeks, to równie dobrze fallen angele, czyli ci, ci anioły, mroczne anioły, które zdradziły Imperatora, może też dostaną swój kodeks. Może, znaczy na razie są jako unit, który sobie możesz wziąć. Tak, i są w kodeksie chaosu, ile się nie mylę. Tak, tak, tak. Możesz sobie ich wziąć jako unit. Cypher też zresztą może być albo brany jako część imperialna, albo jako część chaosowa. Właśnie, to jest chyba jedyny w grze, który ma keyword y, Imperium i keyword Chaos. Dopóki nie wyjdzie Legion. Znaczy no jest w się niby, tak? Jest, jest chaosowy. No. Yy, I to jest najbardziej strzeszony sekret, to że, tak, że połowa... Y, słuchajcie, mnóstwo memów w internecie, że Dark Angel y to są kryptozdrajcy, tak naprawdę mają specjalny wydzielony jakby... Taki, taką lożę, można powiedzieć, The inner, inner circle. circle, wewnętrzny krąg. E, to są ci e, wysocy dowódcy Dark Angeli i wszystkich następców Dark Angeli chapterów, mm. którzy są w wtajemniczeni, że był taki temat, że tam duża część Dark Angeli zdradziła, e, duża jeszcze gdzieś tam jeszcze po galaktyce szkoła, się nie? rozbija i nawet są w stanie zrobić coś takiego, że tam walczą, nie wiem, z tyranidami czy zorkami na jakiejś planecie. E, pojawi się chociażby jakiś mały donos, że gdzieś widziano upadłego anioła, i od razu rzucają wszystko, co robią. Drop everything. Idziemy łapać tego anioła. Mm. Tak? I ich kapelani się nazywają kapelani e, przesłuchiwacze. Tak? Tak, tak, Chappen, tak, ponieważ e, są wyspecjalizowani w tym, żeby zmusić takiego złapanego, upadłego anioła do przyznania się do grzechu herezji, po czym go zabija. E, no i tak, warto powiedzieć, że skoro już przeszliśmy do czasów poherezyjnych, to e, mroczne anioły przyjęły barwy Kalibanu, tak naprawdę tak. ciemnozielone te tak klasy kalibanu. Kaliban Green. Więc, dokładnie. Więc jak traficie modele z 40, no to prawie na pewno będą one ciemnozielone. Jeśli chodzi o kompanie od drugiej do 10, bo czaptery 40 składają się z 10 kompanii. Pierwsza to są weterani zawsze. Druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta to są kampanie bojowe. Siódma, ósma, dziewiąta. Przepraszam, szósta, siódma, ósma, dziewiąta to są rezerwowe i dziesiąta to są skauci. W przypadku Dark Angelii w 40. jest troszkę inaczej. Oni troszkę odbiegają od kodeksu Astartes, gdzie pierwsza kompania to jest Deathwing. To są weterani w Terminatorkach. Czy tacy, tacy kościany, tak? tak? Tak, taki jasno-beżowy kościany kolor. Yy, o, tak naprawdę to ich zbroje są natarte yy, prochem z kości poległych braci. Dlatego mają taki kolor. To nie jest farba. Proszę bardzo. U Czyli można by pomalować ich na zielono i zapigmentować czymś jasnym? No teoretycznie tak, tylko nie wiem, czy to by dobrze wyglądało. No. Trzeba spróbować, bo to, by, to Czyli też, tak. Tak totalnie flafowo by było, nie? Mm. Mamy. Znaczy, no najlepiej jakbyś miał tak, poległego brata i spiszkował jego kosz i tak. wiesz, nad na modele, nie? To takie. By no to... <laughs> Morbid się zrobiło bardzo. Nie dobrze. Dobrze. Aż tak daleko szedł, ale eee... sądzę, że pigment wystarczy. Słuchajcie, tak, pierwsza kompania to jest Deadwing, druga kompania to jest Raven Wing inspirowany Raven Guardem, ponieważ Lion jak widział jakiś element, który mu się podobał w innych legionach, to adaptował go do swoich potrzeb. Więc y, Raven Wing to są jednostki szybkie, czyli motory, lent te takie własne lent speedery Dark Angel, Dark Stab, to się nauczyło? No no, no, no. I to są malowane na czarno, tak jak Legion Gwardia Kruka, Originowy. tak? Poza tym w czasach przedheryzyjnych z tych takich formacji specjalistycznych, kiedy Legion był dużo większy niż 1000 Astartes, mieli też inne wingi. Było Dreadwing na przykład, które tak. się specjalizowało w atakach takich szokowo-psychologicznych. Mhm. I oni mieli chyba czerwone motywy na zbroi, o ile się nie Znaczy miały? oni mają ogólnie takie. Herzynie, Anioły, Dark Angel'e są czarno czerwoni głównie. Tak, tak. Emblematy zazwyczaj mają czerwone. No, w każdym razie do 40 przetrwało Deathwing, przetrwało Ravenwing i... Ironwing co... jeszcze było, to były kompanie pancernych tak, tak. Przetrwało też, jeżeli przyjmiemy nazwę nadaną przez fanów, Greenwing, czyli wszystkie pozostałe kompanie malowane na ciemno zielono No tak się potocznie mówi, że jest Deathwing, Ravenwing, Greenwing. I yy, głównie, jeżeli chodzi o zasady, w czterdziestce Anioły są głównie chyba ba najbardziej ich rozpoznawalną bronią to jest plazma spam. Bo większość ich unitów może sobie brać różnego rodzaju broń plazmową jako bonusy, na przykład terminatorzy mają plazma canon zamiast tam heavy flamera czy coś takiego. No i mają też tą zasadę teraz po otrzymaniu kodeksu niedawno mm -hmm. Grim Resolve, to się chyba nazywa. Że Zawsze nie... mieli Grim Resolve, tylko różne rzeczy robią i co innego robiło. W każdym razie teraz robi to przerzuty jedynych. Mm -hmm. Chyba jeżeli się nie ruszałeś. W siódmej edycji byli bardzo dobrzy w biciu chaosu. Mieli bardzo dużo bonusów do właśnie przerzutów i tak dalej, jak walczyli z siłami chaosu. Mm -hmm. Okej. Okay. Jeśli chodzi o... Mm, y... Wszystkie, wszystkie Legiony tak naprawdę, kiedy po herezji Robud Guliman doszedł do wniosku, że no, trzeba to jakoś rozczłonkować, żeby nikt, żaden Primarcha ani nikt inny chapter master nie miał pod swoją kontrolą dziesiątek, a nawet setek czasami tysięcy Astartes. Kodeks Astartes zakładał rozbicie na chaptery, czyli zakony, po tysiąc około. Około tysiąc, w zależności od. I tego, które są większe, nie ile są. zrekrutowali scoutów, ile tam odnieśli strat w danej kampanii, także rzadko to jest równy tysiąc, tak? Ale żeby około tysiąca miały takie czaptery liczebności. No i z, yy, zawsze w każdym przypadku, kiedy Legion był rozbijany na chaptery, to jeden chapter przyjmował nazwę, nazwę i kolory oryginalnego Legionu, czyli Dark Angels Legion wytworzył chapter Dark Angels, plus ileś tam jeszcze chapterów w drugim foundingu, czyli wtedy, kiedy były rozbite, plus jeszcze w kolejnych foundingach na przestrzeni 10 tysięcy lat od herezji do obecnych czasów, nazwijmy to w 40 tysięcy. Jeśli chodzi o sukcesorów Dark Angeli, no to Angels w nazwie jest bardzo popularne. <śmiech> Angels of Kaliban. Anioły rozgrzeszenia, anioły nieposłuszeństwa, anioły odkupienia, anioły zemsty, anioły czujności, anioły, anioły gniewu, ostrzegnie, anioły of war, konsekratorzy, apostołowie Kalibanu, yy, strażnicy Arki Covenant przymierze. Przymierza. A, arko w to była arka przymierza. No, prawie dobrze. Strażnicy przymierza, tak. Arki. Y, Ryserze karmazynowego zakonu. Y... Ryserze Karuzeli z pierdolenia. <gulanie> tak. Yy, ogólnie rzecz biorąc. Pokutne braterstwo mi się podoba. Repentant Brotherhood. A ogólnie rzecz biorąc, co wyróżnia Ange Dark Angelę jest to, że oni czasami są oskarżani o Legion Building, bo. Tak naprawdę każdy ten chapter, wiecie, y, chaptery y, współpracują zazwyczaj ze sobą. Jak, jak ten główny chapter ma, ma, ma, ten, ma jakieś problemy, no to zazwyczaj te pomniejsze chaptery przychodzą na pomoc. Natomiast w Dark, dark Angel jest tak, że Dark Angele, ci oryginalni, y, jeżeli oni, oni jakby mogą spokojnie kazać coś innym chapterom robić tak. i tam ci bez szemrania to zrobią, więc oni tak naprawdę funkcjonują jako legion, tylko poszatkowany na, na, na, na takie Grand Company. Y, ten wewnętrzny krąg, Inner Circle, o którym wspominaliśmy, zawiera wysokie dowództwo Dark Angeli i wszystkich I... sukcesorów. I najwyższym dowodzącym jest Chapter Master Dark Angeli w tym przypadku. Belial? Tak. Grand Master Belial chyba się nazywa, tak? Nie, Belial to jest ten w Terminatorce, to jest szef pierwszej kompanii. A, sorry. A, no. Azrael. Azrael, Azrael tak. tak. No to Azrael tak naprawdę ma na swoje rozkazy Legion, mhm. tylko formalnie to nie jest Legion. Można no. powiedzieć. Y, czyli tak, no to jest chyba wszystko, co tak z grubsza powinniśmy o Dark Angelach. No mają swój kodeks, tak? Oni nie są w kodeksie Space Marines, tylko są, mają swój kodeks kodeks Osobnie. Dark Angels. Y, Kiedyś byli w jednym kodeksie z, to się nazywało Angels of Death i byli razem z, z Blood, Blood Angelami. Angelami. Ale zostało to Roz, rozdzielone. Dzień. Dobrze, no to to był pierwszy Legion. Y, co możemy dalej? Drugi Legion jest nieznany. I to jest we flafie, że tam zostali kiedyś tam skasowani w ten czy inny sposób, natomiast nieoficjalnie to jest po to, żeby Games Workshop zostawia furtkę ludziom, żeby sobie własny Legion utworzyli. Dokładnie tak. Plus, że jest to nawiązanie też do tych dwóch rzymskich Legionów, które gdzieś tam w Wielkiej Brytanii zaginęły bez śladu. wie, mhm. y że napotkali tych Szkotów. To nie nie no. pamiętam czy już o tym mówiliśmy, ale ponoć do tej pory w Szkocji sport narodowy. To jest, że największe takie miśki szkockie tak. spotykają się, biorą takie kawały drewna, takie mhm. wiesz, i rzucają na odległość. Tak. I że było coś takiego, że Rzymianie jak podbijali mhm. Wyspy Brytyjskie, no to doszli właśnie tam do pewnego metu granicy tam państwa piktów chyba, tak? Madriana mhm. tam? No, znaczy, no, dlaczego murhadriana mhm. posła? Bo wyszły takie miski z lasu i mhm. zaczęli w te żółwie rzymskie, wiesz, tarczami Aha. się po, poobtaczali, żeby ich nie trafić, a tam ci zaczęli kawałami drewna w nich ciskać, więc po prostu. Rozwalali takie żółwia. No i miałem stwierdzili, dobra, budujemy mury. <grymne> I tak posłał mur Hadirana. Nie? Ogólnie rzecz biorąc, teorie, jeżeli chodzi o drugi i jedenasty legend, bo to są te zaginione tak zwane legiony, są hinty, że imperialny egzekutor, a był nim Limon Raz, jeżeli coś dany legion zbroił, tak jak to było w przypadku tysiąca synów, on dostawał rozkaz po prostu egzekucji. I Zabrać zwłoki. Tak. Raz miał, raz, raz musiał zrobić, spuścić baty Angronowi. Mhm. Co mu się udało. Trochę tak podstępem, ale, ale udało mu się. I po 1000 gdyby nie to, że się cała ta cała ta gówno burza na Istvan się zrobiła i ten Nightlordzi by byli następni do odstrzału. Mhm. Bo oni w tym momencie już zaraz przed Istvanem byli Renegatami. No ale... Pojawił się Izba, więc no, są ważniejsze rzeczy. tak, tak. E, Dobrze, trzeci Legion to są Dzieci Imperatora, zdrajcy, to tym się w tym odcinku nie będziemy zajmować. Mm -hmm. Czwarty Legion Żelaźni Wojownicy, Iron Moranży, też nie? Piąty Legion White Scars, tak. jeden z moich ulubionych, czyli białe blizny, białe skazy. Tak, i Legion, który zacząłeś zbierać powolutku. Troszkę zacząłem zbierać w wersji trzydziestkowej, herezyjnej. E, w tym roku na pewno podcisnę to dalej w obliczu niekupowania figurek. Trzeba mm. będzie cisnąć to, co mam. A masz jeszcze kuta motory do pomalowania? Jeden. Jeden masz. I Rajnosa. I, I dużą część pudełka kalt. No, tak, no, czyli tak też dużo. No. No, dużo, dużo, tak. Piąty Legion White Scars. Najszybciej opisując mongołowie w kosmosie. Jeżeli interesujecie się Genghis Khanem, czasem podbojów mongolskich, yy, imperium mongolskie i tak dalej, na pewno dużo y, elementów znajomych znajdziecie. Primarcha piątego legionu Jagatai Khan to jest jeden z synów Genghis Khana, nazywał się Jagatai Khan, mm -hmm. więc żywcem wzięte mm -hmm. imię. Tak. Obecny chapter master yy, Jubal Khan to też był któryś wojownik mongolski, Jubal, mm -hmm. więc again niezbyt odkrywcze. Ale nie przeszkadza mi to, szczerze mówiąc. Yy, to, tu mamy przypadek, właśnie, yy, przypadek, kiedy Legion nie zmienił barw ani heraldyki, przechodząc do chapteru. Jeżeli tak już o tym myślę, to Dark Angels są chyba jedynym Legionem, który zmienił kolorystykę przy przejściu do chapteru z lojalistów. Mhm. Dobrze tak mówię. Tak mi się wydaje. Bo... Ciekawa rzecz oni tam chcieli trochę zmyć ten dyshonor no, no, w Arkangele, no, no, no. którym się okryli i przez to, że te, te, ta część Legionu, która stacjonowała na Caliban po prostu, no tak jak wcześniej wspomnieliśmy, za, za, za namowami Lutera wypieła się na Imperium. Mhm. No dobrze, czyli barwy White Scarsów, głównie białe z czerwonymi motywami. Znak Legionu to jest złota błyskawica na takim złotym prostokącie powiedzmy. Wielokącie. Byli lojalni, pozostali lojalni, chociaż mieli również swoją lożę wojowników. To była loże w Legionach, to były takie komórki zasiane przez Erebusami. Erebusa z World Bearersów, gdzie wojownicy się potajemnie spotykali w tajemnicy przed swoimi dowódcami mm -hmm. i tam nie było rang. Każdy do siebie mówił na ty i tam można było swobodnie porozmawiać o rzeczach, które na przykład mogły być tematami tabu w otwartej przestrzeni. Natomiast taki ukryty cel tych lóż, lóż, lóż, lóż, lóż, był taki, żeby przygotować do herezji i wyszukać tych, którzy będą w razie czego lojalni wobec Horusa, a nie wobec Imperatora. Ładzkarsi zawsze byli troszkę na uboczu i byli bardzo niedocenianym Legionem, to znaczy w walce byli super skuteczni. E, preferowali prędkość tak. Jet zresztą modyfikowali dalej. swoje modyfikowali swoje statki w taki sposób że By na, na rzecz na rzecz uzbrojenia i pancerza boostowali silniki y -y. E, natomiast jeśli chodzi o z kim, się, z kim mieli sztamy wśród Legionów to właśnie najbardziej chyba z Horusem i z y, Luna Wolves a potem z synami Horusa Przez i ma... z Magnusem też I też do pewnego stopnia z Magnusem bo nie byli uprzedzeni do Sajkerów tak, o, zresztą yy, Jagatai, yy, Jagatai, Horus i chyba Sanguinus to byli trzej inicjatorzy programu yy, bibliotekarzy w hmm. legionach. Czyli żeby wykorzystywać Cykerów i szkolić ich na koronawirus. No i Magnus, oczywiście. też. No i Magnus, tak. tak. Więc w momencie, kiedy nastąpiła herezja i jakby ta komórka, yy, ta loża próbowała przejąć władzę w legionie, y, wielu white Scarów za nimi poszło. W wielu przypadkach z fałszywych pobudek, bo nie zdawali sobie na przykład sprawy, że Horus jest zanurzony po szyję w chaosie, tak, i demony, korupcja i tak dalej. W każdym razie wyszło na to ostatecznie, że Jagatai zrobił porządek i Legion V pozostał lojalny Imperium, natomiast ci, którzy zdradzili, ale nie zginęli, natomiast stwierdzili, ok, źle zrobiliśmy i chcielibyśmy dalej służyć Imperatorowi i V Legionowi, Zostały utworzone takie oddziały sadjar Mazan, to się nazywało. Mm -hmm. to jest, podejrzewam, jakby to poszukać w jakichś językach azjatyckich, to ma to jakieś znaczenie. Yy, tacy, którzy yy, troszkę jak lone wolves yy, w Space Wolfach, że tak. oni idą do bitwy, żeby zginąć i zabrać jak najwięcej skurczybyków ze sobą. Tak, ja i, myślę, że jak, tak jakby odpokutować za swoją zradę. Ja myślę, że jak w końcu wyjdą zasady do White Scar'ów, to będzie to jeden z Legion Specific Units. Myślę, znaczy, że będzie... nawet w tym momencie można wystawić, to jest Ride right of Battle chyba. Tak, ale model. w sensie, że będą mieli swoje modele, myślę, swoje że modele. White Scar'ze mhm. będą mieli tak ich, w sensie, że to będzie piechota na przykład z Power mhm. Weapons jakimiś tam. No, no, na przykład. Y myślę, że będą mieli jakieś y specyficzne bajki mhm. i myślę, że będą mieli y Kaszyk. Keszyk. Keszyk to jest obstawa Primaku. Tak, tak to jest termasera. Mm -hmm. tak. y więc tak, y do malowania są średnio przyjemni przez to, że są w dużej części biali. White, ale pomaga, czy... pomaga w tym Białstry. spray Korax White na pewno. I na pewno lepiej się maluje mimo wszystko niż żółty. Jeśli chodzi o kulturę legionu, bardzo silne wpływy mongolskie, troszkę wpływów samurajskich też można zauważyć, japońskich w niektórych momentach. Miecze, chociażby na tak wyglądają jak katany. Ich power swordy wyglądają jak katany po prostu. Tak, poza tym nie w, nie większość, zdecydowana większość jest skośną oka, zwłaszcza w 40. -ce. I ma ten taki wąs na fumanczu Tak, tak, dokładnie. Jakieś takie kity na głowie, że cała głowa łysa jest kita. Z, zresztą jakby ktoś chciał sobie robić to, jak macie kolegów, którzy grają orkami, to orki mają takie fajne czapeczki, właśnie takie mongolskie, i odbiera się tak, od, od, od, od, od, od nich. Na, na, na, na kilku na modelach. mam taką czapkę dosztukowaną, żeby w kosmosie mu było ciepło w głowę. <laughs> jak jest Poza tym, jeżeli. po takie paseczki, żeby mu na, na, na motorze nie zmiało. Poza tym, jeżeli macie kogoś, kto gra. E Maglock. Jak ktoś gra Warriors of Chaos, Maruderzy z Warriors of Chaos, bardzo to bardzo fantasy, się Battles mają część głów, która wygląda właśnie jak tacy, tacy hunowie, czy coś w tym mm -hmm. stylu i zresztą szwagier ma tak, kilka takich no, tak, do tak. zrobienia sierżantów. Kiedyś się było takie targowisko u Reikiego chyba, targowisko biców, to tam się nachapają mnóstwo takich różnych kit, mm -hmm. y jakieś nawet ogony od konia, tak, bo I to wszystko pasuje. Mi, przypomnij mi tak, trochę mam twoją pudełko, twoje pudełko z bicami, które miałeś tam do wystawienia. Feel free to sell it. <laughs> And keep the money. W 40. nadal Whitescarzy preferują prędkość, tak mają, fajne, mają nawet specjalny upgrade pak metalowy chyba nawet jeszcze tak, do motorów. Tak, Że można właśnie, tam jest taka głowa mongolska, mhm, jest jest z, mie z mieczem takim. Mhm. Tak. Plus ten model tego bohatera imiennego do Deathwatch Watch. Jest. Jetek Suberej chyba jakoś tak się nazywa. On ma tego fajnego sokoła, który zresztą mm. jest Wargirem w 30, że tak. Cyberhawk czy tak, coś tak. takiego. Tak, mam, mam, mam ten model i też będę go no. robił. Znaczy ciął na, na tak, 30. -kowe. Tak, ma tarczę ze znakiem Legionu, taką okrągłą tarczę mm. mongolską. Tak, ca... zresztą jak zobaczycie upgrade pak do Rhinosów do 30 scarowych to, to te okr okrągłe włazy do ich Rhinosów wyglądają właśnie jak takie mongolskie tarcze plecione tam. Jakieś mm -hmm. wykliny czy czegoś. Dokładnie tak. Także jeżeli, jeżeli lubicie takie odwołania, yy, ja, ja sobie do malowania puszczam mongolski śpiew gardłowy albo taki zespół yy, husuktum to się nazywa. Zespół taki folkowy yy, mongolski. Świetna muzyka, bardzo spokojnie się tak nawet poza malowaniem słucha, tak ale jak wchodzę w klimat już łatkarowy, to koniecznie musi to lecieć. Bardzo fajne rzeczy. Na pewno co najmniej jeden model zrobię, że gdzieś na plecaku będzie miał przytroczony. Morin chur to jest taki instrument smyczkowy z takich dwóch strun mm -hmm. e, mongolski, typowo mongolski, że e, koniec gryfu to jest głowa konia. Uh -huh. What? No. Znaczy nie, znaczy... Się Aha. Jest w sensie rzeźbiony. Znaczy no nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie głowa która była koniem kiedyś, tylko wyrzeźbione na głowę Hej, no, no bo się... w kulturze mongolskiej konie są wszechobecne. Znaczy no, tak. tak. u, u nich w Wajskarach są jest właśnie jest motyw konia i motyw sokoła. Bardzo, tak, bardzo tak. rozwinięty. No bo soku, że nad, nad stepem sobie szybuje, tak, drapieżnik i tak dalej, i tak dalej. Yy, także tak, yy, polecam, <laughs> powiedziałbym naprawdę polecam. Fajne, fajne, fajne, fajne, fajne motywy są przypisane do White Yy, I modele wydaje mi się wyglądają całkiem ciekawie na stole, bo to jest biel i czerwień, tak? To rzuca się w oczy, jakby nie patrzeć. W swoim wykonaniu jeszcze wygląda całkiem fajnie, więc. Dziękuję. Jest ok, naprawdę. No dobrze. Jeszcze przepraszam, bo chciałem tylko napomknąć, że każdy Legion w 30. milenium miał swój Capital Ship, to zazwyczaj był Gloriana Class Warship. W przypadku y, Mrocznych Aniołów był to The Invincible Reason, czyli niepokonany rozsądek, czy coś takiego. A w przypadku Scarów było to y, Storm of Swords. Chyba się ten Ship nazywał główny. To tak jak książka George'a R.R. Martina, Na Wołnicy Tak. Albo Storm, Sword, czy, nie, tak Storm jeszcze, of Swords. Tak. Y, jeszcze w ramach ciekawostki. Y, na podstawie książek i Flafu y, można wyciągnąć mniej więcej w momencie rozpoczęcia herezji, jaka była liczebność Legionów. Oczywiście wiele źródeł ze sobą jest sprzecznych, natomiast gdy, gdy tak weźmiemy najbardziej prawdopodobne liczby pod uwagę, to w przypadku Dark Angeli. Wiecie, że chyba ta liczba nie jest nawet podana, ale na pewno musiało być ich dużo, ponieważ nawet po herezji, kiedy odnieśli już duże straty osobowe, w Second Founding założyli chyba kilkanaście chapterów. Tak? Czyli kilkanaście mnożąc przez tysiąc, no to to jest kilkanaście tysięcy e, e, książki, e, no. Tak. Chociaż w porównaniu tutaj z innymi To, to jest ta rzecz, która tak zawsze, mnie, zawsze mnie zastanawia. Bo w książkach często jest napisane, że spada jakiś jeden oddział, przyjeżdża na, w, wpada na plantę i zaprowadza na niej porządek. A czasami musi cały czapter pojechać. Jak to jest? Po, któryś, potrzeby scenariusza. Tak, któryś, któryś z pisarzy Black Library powiedział, bo tam odnośnie elfów z fantaziaka, bo oni byli ginącą rasą żyjącą na jednej wyspie. Elfów jest tylu, ile wymaga tego fabuła. Raz, raz ginie, nie wiem, 200 elfów i to jest wielki cios, a raz ginie ich 60 tysięcy i to jest jak splunąć, tak? Hmm. No właśnie, jeśli chodzi o isk ta liczba nie jest za bardzo podana, bo isk przez to, że byli tacy szybcy, dosyć hermetyczni... Nie dało się ich policzyć, bo biegali. Tak, <grafię> Jak no tak, z tak, tak. Słuchajcie, no przecież jest silny motyw w tych książkach Chris'a Reyta o ISK-arach gdzie przydzielają yy, kobietę, człowieka, yy, panią pułkownik, bodajże. Mm. Eee, jako głównego logistyka, mhm. żeby ogarnąć trochę ten bałagan. I ona sama mówi, że to jest robota no, nie do pozazroszczenia, bo tu ciężko namierzyć takie rzeczy i to wszystko jest w głowie Jagataja, tylko Jagata jest Małomówny i <śmiech> nie chce się dzielić takimi rzeczami. Oni ogólnie rzecz biorąc, w trakcie herezji patrolowali raczej rubieże Imperium i głównie zwalczali po pojawiających się orków gdzie nie tak. I ich rodzimą planetą było jest Czogoris. Czogoris w ich języku, a mundus planus klasyfikacji Imperium. <śmiech> Czyli po... płaski świat, jeżeli tak, się Tak, Tak, y, po prostu jest bardzo mało y, światów. Można, w, w, y, może jest być. bardzo mało światów w Warhammerze, gdzie nazwa zaczyna się od litery C. <laughs> tak. No, Kaliban jest na K, a nie na C. Ale <laughs> przez C. Ktonia. Kretacja no, tak też jest przez K. Tak. Chemos jest przez H. wszystko jest przez C. Wszystko. Cholitera przez C się pisze. <laughs> Miodek już to raz się na przykładzie chuja. Znaczy jak krótki przez samochód. Tak, jak długi to przez. Tak, jak, jak herbata, to samocha, a jak z cytryną to przez cecha. <laughs> <laughs> Okej, okay, kolejnym legionem, szóstym legionem, który omówimy, są pochodzące z planety Fenris. Kosmiczne wilki. Tak, jeżeli interesujecie się dla odmiany nordycką mitologią i państwami nordyckimi, ich historią obyczajami, to tutaj wiele elementów znajomych odnajdziecie. Bardzo popularny Legion, zresztą nasza koleżanka Fleo. Mm, Uwielbiam tak, go malować. Tak. Bo dużo, dużo zamówień z rynku amerykańskiego. No, mówi, że ja, jeżeli coś przychodzi ze Stanów, to na 90% będą to Space Wolves. Tak. No, mamy motyw, po pierwsze, yy, mitologii nordyckiej wszędzie, Fenris, mm -hmm. Fenrir to był wielki wilk, tak. syn Lokiego. tak Zresztą jeden z bohaterów się nazywa The Trickster, tak? No, czyli. Lucas the Trickster, tak. No, Lucas. był no. Loki. Lo, lo, Loki też był tricksterem. Loki w sensie. God of Mischief, tak? Tak, Ręczysz? tak, tak. No. E, także tak, no, planeta sama Fenris ma strukturę taką bardzo nordycką, powiedziałbym. Są plemiona, tak. które przez zmrożone, zmrożone lodem jeziora płyną do siebie drakkarami, tak. czy Longshipami, tak. Mm -hmm a w języku nordyckim drakkar to chyba dokładnie to znaczy długa Łódź, tak. Pływają i się najeżdżają nawzajem i porywają kobiety i spalają wioski. Wywałcą wioski i palą kobiety. Jak ten pros proszek, proszek do prania wiking, usuwa wszelkie osady. Tak. I właśnie z tych plemion są werbowani y, Najlepsi kandydaci, kandydaci. Najlepsi wojownicy, najbardziej obiecujący nastolatkowie mm. są brani na górę, bo gdzieś tam na górze jest zbudowana ta. The, the, the Fang. fang. Czyli, e, kieł? kieł, kieł bo, tak. To jest ich forteca, klasztor. Po ich niemu a Aet. Tak. Właśnie, bo oni też y, mają wiele własnych nazw, tak jak White Scarsie, na, tak. na różne rzeczy. Więc oni e, nie, nie mówią na siebie Space Wolves, tylko mówią na siebie The Route. Tak. Czyli pogonienie przeciwnika, można powiedzieć? Tak? Pogon coś jakiego. No. No bo na bitwie się mówi, że jeżeli bitwa jest rout, to znaczy, że taki wpierdol obskoczył jedy, jeden z przeciwników, że aż uciekł, tak? To jest, jest rout. Oni ogólnie rzecz biorąc, tak jak wcześniej, jak wcześniej wspomniałem, oni byli egzekutorami Imperatora, to znaczy, że jeżeli jakiś Legion coś odwalił i... Imperator musiał po prostu tupnąć nóżką i dać synowi po prostu w gębę, to robił to za pomocą Rasa, który był bardzo lojalny i był bardzo bitnym primarką. Zresztą... Pacie, czy zasady na stole w 30 odzwierciedlają to, że on był takim zabijaką w walce wręcz? On jest w stanie zabić każdego Primarcha. Ma okay. yy, co rundę mu takie coś rośnie, że go, w, nie wiem, po dwóch rundach walki go tylko na szóstkach trafiasz, a mhm. ma, wiesz, 2 plus na 4 plus. Czyli uczy się tego eee, stylu walki. Nie? Coś, coś tak w tym stylu. Eee, ma jakieś tam modyfikatory przeciwko plazmie, czy coś w tym stylu, że ma inwula na plazmę, ma lepszego niż standard. Eee, ma mało buffów, jeżeli chodzi o armię, bo ma chyba tylko The Howl of the Great Wolf, to ci na, mm, na jedną rundę coś ci robi. Nie pamiętam jak, co tam jest dokładnie, czy, czy jakieś przerzuty no, w daje. Walce sam na sam jest eee, Zabija każdego innego Primarcha, nawet no. Horusa. Nawet no. Horusa jest w stanie zabić. Eee... Ma miecz, który, to ma dwie, dwie bronie białe, ma y, Power Axe, który jest tak naprawdę tą gorszą bronią i jej się używa głównie jak bijesz się z pojazdami, bo lepsze modyfikatory do siły tam są wtedy. I masz miecz, który ma taką zasadę Life Sever, czy, czy coś w tym stylu i po prostu dubluje łundy, które zadajesz, więc jak... Jesteś w stanie na przykład, nie wiem, jak ci wejdzie, jak ci wszystkie ataki wejdą, no to zadajesz na przykład 12 błądów, tak? Ale on jest tylko w 30, nie? Tak, raz jest tak. tylko w 30. W 40 oficjalnie jest zaginiony w warpie. W warpie. Podobnie zresztą jak Jagadajkan, z Łajc Jaga mm. W pewnym momencie, gdzieś tam w mileniu drugim, trzecim poszli do warpu bić i nie wrócił. czy znaczy powiedział, zebrał wszystkich Biornowi, który był takim jego ulubieńcem przez całą tę I No chapter Maserę wtedy. Nie, znaczy on był kimś, bo Bjorn, Bjorn zaczyna, jako, zaczyna jako zwykły tam sierżant jakiś i z jakichś tam powodów, zresztą jest średnio lubiany. Raz nagle go wyznaczam takiego jakby powiernika, że często się go radzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Częściej niż tych swoich, powiedzmy, pierwszych kapitanów, jarlów, bo oni mają, hmm. mają po prostu... Kolejny motyw nordycki. Tak. Jak że... z też są jarlów, nie? I, i yy, Bjorn oczywiście traci, na początek traci rękę i do, zamienia ją na taki bioniczny power claw, który jest troszeczkę lepszy niż, niż standardowy yy, i oddaje jakby swój Legion Bjornowi. Yy, Wtedy już Bjornowi. Chyba, już było chyba już Tak, pod, tak, tak. Znaczy inna sprawa jest taka, że... Space Wolfsi nie mają za bardzo successor chapters przez Wolfenów. To znaczy, że jak. Mają wadę, się... wadę, dżinsy, wadę, wadę genetyczną, że bardzo często mutują wilki, takie przerośnięte wilki fenrisjańskie, tak naprawdę. Jest tak, powiedzenie i... z folkloru, czy tam wtajemniczonych w, w to, jak działa planeta Fenris, że. There are no wolves on Fenris. Nie ma wilków na Fenris, w sensie nie ma naturalnie występującego gatunku. Natomiast te wilki takie przerośnięte, wilki, które tam grasują i które też można na stole wystawić jako część armii, taki, to są po prostu nieudani aplikanci do Space Wolves, którzy zmutowali w te wilki. Tak, zresztą byli bliscy, byli bliscy jakby uleczenia tej wady, ale Magnus im skaszali. No jak przystało na poplecznika Cinch'a. Tak. tak. <grych> Pokrzyżowo plany. Yy, więc yy, Raz po prostu stwierdził, że on musi jechać coś zrobić i powróci jeszcze in the wolf time, czyli jak nastanie Ragnarok, tak, to mm -hmm. powróci z Warpu jest teoria fanowska, że kiedyś yy, GW wypuści go w formie takiego wielarnego Wolfen'a. Właśnie, bo mamy modele, zauważcie, do 40. Wolfenów, to jest 13 kompania yy, Space Wolfów, która zaginęła w Warpie w swoim czasie i przez te wpływy warpu, yy, energię uh -huh. chaosu i tak dalej zmutowali, ale nie całkiem. W sensie mają nadal elementy, są rozpoznawani jako hum humanoidzi, uh -huh. mają elementy zbroi, ale też mają Wilcze pyski, jakieś szpony. Stare modele bardzo wyglądały jak ten klasyczny wilkołak tam z lat 30 40 z mm -hmm. tych czarno-białych filmów. Natomiast nowe wyglądają jak Wolverine trochę. Tak, takie unowocześnione powiedzmy. Znaczy, mi się podobają osobiście. Yy, I to, to co więc mówi, że teoria jest, jeżeli by wrócił Liman raz jako Primarcha w 40 w plastiku, to właśnie byłby takim dużym, zmutowanym wolfenem, tak Bo to w przypadku tych wulfenów nie wpływa na ich lojalność. Oni nadal walczą za imperium, nadal biją chaos i, tak. i dalej, tylko... No mutują po prostu. Tak? W sumie jeżeli mamy Magnusa, który wygląda jak nie wiadomo co, przekoks, przekoks jakiś, no. mamy Mortariona, który lata jak mucha, to dlaczego nie raz nie miałby wyglądać jak. Czy znaczy, byłoby to Szko naprawdę by było, Szkoda Ciekawe by było, gdyby każdy lojalistyczny Primarcha był na piechotę jak Gulliman. No. Na przykład, nie, Jagatajka mógłby wylecieć z warpu na supermotorze, na przykład super jetbike. No, yy, wiesz co, no, w 30, w 30 część, część primarchów może sobie dokupić oczywiście za punkty jakąś brykę. Yy, Puerto Rabo ma Tormentora, który jest olbrzymim czogiem. Tak, to jest Storm, Storm coś tam. Storm yy. Fellblade. Storm Sword, Blade. tak. Właśnie, a propos yy... nazywnictwa, słuchajcie, o wilkach. Od paru lat w 40 jest taka tendencja, zwłaszcza chyba od kodeksu 7 edycji, że wszystko jest wolf. Wolf, wolf, wolf, wolf, wolf. wolf, wolf, wolf, wolf. wolf. Albo storm. Storm wolf, wolf, storm, coś. Storm wolf. Bohaterowie nawet się nazywają Canis, dog wolf. Nie, can Canis wolfborn. Tak. Ka canis no, to, jest to jest po łacinie wilk. Y pies. Pies. K 9 A, ok. Tak, pies. pies no ale wolfborn, wilko zrodzony, tak? Pies. Znaczy, w, w 30 uważam, że y, wystopowali z tym i jest jakby bardziej pociągnięty motyw wikingowski niż motyw wilkowy u tak, nich. Przez tak. to wydają się tacy troszeczkę, nie wiem, bardziej dorośli. Y, y, w 40 natomiast mamy to takie wolf, wolf of wolf i wszędzie. Na wszystkim mają, w 30 jak mają różne takie wikingowskie plecionki, i mało tego motywu wilka, tak w 40 jest motyw tej głowy, Mielczy, wilczej, czaszki, cały tak. czas jest mielony. Tak. No jak czap ten, symbole ultramańców też są wszędzie: kropelki i No and tak, ale nie, nie, wiesz, nikt tak. się nie nazywa Omega of, Omega of Alphabet, tak? tak. <laughs> no i też Przegieli troszkę, znaczy są ludzie, którym ten model się podoba, ale. Chapter Master, no, Loga, tak, Logan do, Grimnar, który tak. jest mega badassem w książkach. Przeczytajcie sobie demskiego Bowdena: um, Impros Gift, to się chyba nazywało, książka mm. o Grey Knightach, gdzie Space Wolves bardzo mocno występują, bo Grey Knights to jest któraś tam wojna Armagedon, że interweniują, zabijają mm. Angrona, znaczy mm. wypędzają Angrona, który tak. w fizycznej formie się pojawił na Armagedonie I, i jest postanowienie, tak. że trzeba pa. wszystkich gwardzistów, którzy tam bohatersko walczyli mm. przeciwko demonom i tak dalej, wyczyścić e, na statkach, które odlatują na orbitę, żeby nie ponieść dalej wiedzy o horrorze, chaosu, i tak dalej. I w tym momencie Logan Grimnar i jego społeczności mówią: Zara, kurwa. Oni tutaj walczyli za imperatora imperium bohatersko, a wy ich chcecie tak, kęsić tak, od razu, tak? Nie. My ich będziemy bronić. Prawie to tak, tak chodzi bo do wojny wilki, między grejna i jest Wilki panem. obok Salamander są najbardziej tacy przyjaźni, przyjaźni zwykłemu obywatelowi Imperium, pomimo tego swojego wyglądu Bambarzyncy. White skarży w dużym stopniu też i Ultrasi. Mhm. jeszcze dodał. Ale tak, jak najbardziej. Yy, jedyny sukcesor chapter, jaki znamy z kanonu, że był, to byli Wolf Brothers. Ale nie udani bo chyba jeszcze współczynnik mutacji jeszcze wyższy był tak w zwykłych Space Wolfach. Natomiast wiemy, że mają sukcesor chapter już teraz w Ultima Founding, czyli no. tym, gdzie Primarisi byli zakładani. No. Nie pamiętam nazwy w tym momencie, ale na pewno co najmniej jeden chapter Primarisowy Space Wolfów istnieje, ponieważ założenia Primarisowego Genesidu są takie, że wszelkie wady genetyczne, czyli mutacje wilcze u wilków, pragnienie krwi u bladań, no. i tak dalej, są bardzo zmoderowane. Przez co jest stabilniejsze, to G City można Kolejnych tworzyć. Oryginalne kolory to były szarość przetykana czerwienią i złotem. Takie niebieska szarość, nie? Właśnie nie, nie, nie. Oryginalna, oryginalne, tak. był szary, to... szary, szary jak wilków. Jak trzynasta kompania, czy...? Tak jak tak. Jak, tak. W, starym, w starym kodeksie Eye of Terror chyba tak. była instrukcja malowania trzynastej kompanii. No to chyba nawet gdzieś... I w tej instrukcji było, że używa się właśnie kolorów szarych. Nie niebiesko-szarych, tylko szarych. Natomiast, Natomiast oryginalny ten kolor. kolor to jest taki baby blue. Jasno, jasno niebiesko-szary, z żółtymi motywami, z czerwonymi motywami tak. też, zależy się od tego, która to jest kompania. I trochę bardziej niebieskawo od Science, nie? nie tak, to tak, tak. No i też warto zaznaczyć, że Space Hulls ze wszystkich chapterów Marinesów jakby najbardziej odbiegają od kodeksa Startes. Tak. Znaczy, Liman raz chyba wprost z powiedział, że mam twój kodeks gdzieś. Znaczy wiek, nawet Rogaldorn mu powiedział, że ma to dopiero prawie druga tak, wojna. Tak, yy, ale Rogaldorn ostatecznie jak już się przekonał do tej idei, to yy, imperialfiści ich sukcesorzy są jednymi z najbardziej ortodoksyjnych, uh -huh. poza Ultramarinsami, jakby popierającymi kodeks, kodeks Astartes. Tak. Natomiast wilki, wilki, wilki mają, mają liczebność... 5-6 tysięcy, tak, z tego co tak, pamiętam, tak, gdzieś tam, tam we Fluffy tak. jest. I wilki też funkcjonują jako chapter posiadający osobny kodeks. Tak. W 40-cy rzeczy... możecie sobie nimi grać, nie używając swoją, głównego tak? kodeksu. Wiele, wiele rzeczy tam jest inaczej niż w takim typowym czapterze, bo w ta, typowym czapterze, na przykład zaraz po wcieleniu do czapteru, a jeszcze przed implantacją tego interfejsu do zbroi, mhm. najmłodsi są skautami. Jak się wprawiają jako skauci, no to mają tą implantację interfejsu i zostają yy, najpierw dewastatorami, potem asaltowcami i potem taktykalami. I dzięki temu wolf skauci mogą yy, stabilnie trzymać snajperkę, tak? Yy, I również ciężką broń. Tak, bo longfangi, którzy, którzy też są bardziej doświadczonymi... Odpowiednich dewastatorów. Są bardziej doświadczonymi członkami yy, Legionu. Zresztą longfangs nazywają się tak dlatego, że yy, wilkom rosną... Kły. Kły. i im mają dłuższe kły to jest jakby yy, znak wieku tak? im jesteś starszy tym masz dłuższe kły więc taki yy, nieopierzony jeszcze Marin pewnie jakby dostał plazma kanon to by z nim stwierdził że najlepszą opcją jest jedność. Tak. <laughs> że złapę to za lufę i, tak, i użyję je jako pałki tak? więc u nich jest yy, odwrotnie że, że najmniej doświadczeni goście dostają masz power weapon, masz jump packa i idź się bić Tera, czyli blood close tak zwany. No więc macie, macie oddzielny smak, tak? troszkę inaczej oni wyglądają. W międzyczasie jeszcze sobie znalazłem, że chapter, y, sukcesor chapter Space Wolfów primarisowy nazywa się Wolf Spear, czyli Wilcza Włócznia. Znowu of Wolf. Znowu wolf of War. Wolf. Wolf, wolf. Jeżeli y, y, Space wolves podobnie jak White Skaży, a w przeciwieństwie na przykład do imperialistów czy Ultramarinesów, przyozdabiają swoje zbroje na przykład trofeami. Tak? Jeżeli zabili jakiegoś bosa orków, to potrafią sobie przytroczyć do pasa głowę tego bossa. Albo kości, albo elementy zbroi. Także Futra. jeżeli chcecie więcej opcji konwertowania modeli pod takim kątem, to nie wybierajcie właśnie tych bardziej standardowych, zachowawczych, tak, typu ultramarinsi imperialfiści, czy nawet salamandrzy. Tylko Space Wolves i White Scars są dobrym wyborem w tym przypadku, bo można ich ozdobić takimi, takimi motywami. Co jest zresztą pomaga, jeżeli chcielibyście sobie zrobić nawet trzydziestkowych wilków i macie boksa z Prospero czy macie boksa z Calf, jest jeżeli macie kolegę, który zbiera wilków i na pewno ma masę jakichś tam fetyszy, naszyjników z zębów i innych takich rzeczy. I możecie po prostu do tych gości w Mark 3, Mark 4 dokleić to, to, to całe wyposażenie i mieć ten, ten taki feel yy, wilkowy, ten wikingowski mhm. w dosyć prosty sposób, na pewno prostszy niż, niż niektóre inne legiony. Yy, do tego wilki mają jeszcze tutaj trochę unikatowego wyposażenia, takiego jak yy, Hellfrost Cannons. to są takie. Ala y, działa plazmowe, ale strzelające chyba, nie wiem, zimnym czy coś w komentarzach ktoś na pewno napisze, no, no. <grych> napisze jak, jak, jak wiesz, to dokładnie tak jak działa. Walniesz, walniesz pociskiem, który ma temperaturę bliską zeru absolutnemu, no to możesz szkód robić, nie. No wiesz, tam, z tego co Kijarz w zasadach przypomniał teraz, że tam jest coś takiego, że one działają tak, jak są y, bronie z, y, z ogniem, które robiły soulburst, mm. tak? Czy Soblaze? Soblaze. Soblaze takie jest właśnie coś z lodem też. Że mm -hmm. Coś pamiętam, że ten, ten longfang, czyli ich pojazd, transporter, który wygląda trochę który wygląda trochę jak, jak psa, jak psa e, ma te działa, które właśnie coś jak strzelą, to chyba później musisz testować się właśnie na jakiś lód, że, że jest coś jest czy coś. Tam. Mm -hmm. W siódmej przynajmniej tak było. I dodatkowo mają Frost Weapons, to są takie power weapons, ale też z tematem lodu. Często, często jak widzieliście na przykład na ograch z fantaziaka. Oni też mają taką lodową broń, no to podobny, podobny klimat. Jeżeli chodzi natomiast o 30, to mają w tym momencie dwa unikalne oddziały. Varger, Warager Terminators. To są katafraktowi Terminatorzy właśnie z Frost Weapons. I mają Swarm Pack. To jest taki oddział destruktorów uzbrojonych w Power Axe, jeśli się nie mylę, i do nich będą wychodziły niebawem modele, bo już były zatizowane na jakimś tam Open Day mhm. w Warhammer Kabloce World. Sami. I e, jeżeli wiecie czym są Lone Wolves, to są... E... To jest fajna jednostka, tak. bo nie, znaczy ostatni kodeks, jaki tak naprawdę studiowałem Space Wolfów, to był piąto edycyjny, który w szóstej edycji obowiązywał. E, nie wiem, czy nadal to tak samo działa, ale jeżeli brałeś Lone Wolfa, no to to był jeden koleś, do którego <coughs> można było wziąć obstawę dwóch tych Thunder Wolfów, czyli tych <coughs> dużych wilków, y, opcjonalnie. <coughs> Bardzo dużo opcji uzbrojenia miał, można było na walkę, wręcz go wykitować, <coughs> można go było na strzelanie. W każdym razie głównym celem było, żeby nie przeżył. Bo jeżeli przeciwnik go zabił, to y, nie dostawał victory pointa, a jeżeli on przeżył grę, to ty chyba jeden victory point. Była uf. jakaś taka zasada. Dostawał koniec. przeciwnik victory point za to, że... Że przeżył. że przeżył. Wydaje mi się, że ty, ty traciłeś je. Ale no, Ogólnie no, no, rzecz, no, rzecz biorąc we Flafie, chodzi o to, że to jest koleś, którego cały oddział poległ i on został jako jedyny ocalały i ma jakieś tam poczucie winy, że wszyscy, wszyscy jego kompanii odeszli, a, też jest, a on przeżył. To jest z kultury nordyckiej, tak? że chce zginąć w walce godnie, żeby trafić do Walhalli, mm -hmm. a nie ze starego wieku, na przykład w łóżku. Tak? Dokładnie. Więc y, The Swarm Pack to jest właśnie cały taki oddział złożony z takich Ullone i oni głównie po prostu mają wpaść, Zrobić jak najwięcej zniszczeń, tak jak ci white Scarowi goście i po prostu zginąć chwalebną śmiercią z, z, z mieczem w dłoni. Tak? W ich przypadku akurat z toporem. Złowę. Dodatkowo, jak jesteśmy już przy Thunder Wolfach, w 30 można wystawić Limana Rasa w, z jego dwoma kompanami, z którymi się wychował jako dziecko. Bo on był wychowywany przez Wilki, Maskotki. Fre Freki i Greki jeśli się nie mylę i ich można wystawić jako HQ option albo jako obstawę do rasa i są całkiem, całkiem spoko, jeden jest troszeczkę bardziej taki bitny, a drugi chyba więcej buffów daje naszej armii, jeżeli sobie przypominam zasady. Y, odpowiednią. Na pewno jest to jeden z bardziej takich charakterystycznych y, Legionów i też chyba jeden z popularniejszych bym tak, powiedział. Tak, no, raz, że zawsze mieli chyba przynajmniej przyzwoite zasady. Tak. Y, a dwa, że no właśnie ta ich y, odrębność. Tak? Mają swój własny temat, mają swój własny kodeks. Y, są inni niż reszta marijców. W wielu kręgach jest na przykład, że jak grasz ultrasami to albo jesteś dzieckiem, albo pedałem. Hmm. Bo to jest takie vanilla i w ogóle typowe i tak dalej. A jak grasz z Space Wolfami, to jesteś prawdziwym mężczyzną, prawdziwym Nekbinkem. No tego pewnie dużo Amerykanów no. do tego gra. A czy wiesz, zobacz, stary, masz teraz tak, gra o Tron, no to taki fantazjakowy. Wikingowie serial wikingowie. Serial Yy, więc na pewno to zyskało na popularności. Zresztą tak? ten, ten Legion czy Chapter jest najbardziej metal, wydaje mi się. No jest, jest. Znaczy, Wikingowie są awesome. Iron, to prostu, a, Iron Warriors też są metal. Bardzo metal. <śmiech> to jest dosłownie metal. Tak. Ale nie taję wilki. Więc nie dziwota, że dużo osób. No, w innych czapterach nie ma tego, że siedzą, wysiadują i piją browary. Mhm. Nie? Tak, jeszcze dochodzi do tego, że oni nie są tacy jak powiedzmy Imperial Fist czy, czy Ultramarines, gdzie raczej mamy tych takich typowych. kije w tyłku. tyłku. i ty, typowo, no, taką typową taką żołnierską postawę. postawę. Mniejszą mniszą Mniejszą tak, postawę, tak? Tam jest jest jak, jak nie trenujesz sztuk walki i strzelania z Poltera, to się modli albo. A oni, y jak nie trenują, to i... oni siadają przy A oni długim stoją. Miod. Piją miod, który zwykłemu śmiertelnikowi przepaliłby dosłownie wnętrzną No bo oni muszą mieć, bo oni, bo oni śmierć, go, nie spiją. Oni go pędzą z Promitium, chyba co A. pamiętam, z paliwa jest to do czołgów. Ja muszę to w końcu skończyć. Ja muszę to w końcu skończyć. Mam tą bioramę, w której stoją na, są na... na... Nawaleni po prostu Space Marini. właśnie piją single melt. Single, single Malt. melt. Nie no, właśnie single melt, od melt -bomby. Single melt whisky, z by można by łatwo zrobić ten y, kufel. kufel. Obcinasz górę i. No tak właśnie ja chyba to nawet jest zrobione. <laughs> Fajny taki keg. A in, inna pijąca, inna pijąca, y, inny pijący legion to Blood był DevGard, bo <laughs> oni pamiętam w którejś książce jest coś takiego, że jest zwycięski taki puchar, y, jakichś toksycznych Brei Mortarion to zawsze wypijał, wiecie jakby pił wodę. Natomiast jego kapitanowi się krztusili, tam na przykład krew z nosa i wyszła czy coś w I Bloody którzy piją krew. Nie? Tak. Ceremonialnie. ceremonialnie. No dobra, to są trzy lojalistyczne chaptery, tak, które dzisiaj. Mówiliśmy? Na dzisiaj myślę, że na ten odcinek możemy zamknąć, bo i tak du dużo nam wyszło tego Pewnie i tak. macie co słuchać. I rozbijemy to sobie tak średnio na trzy Legiony per odcinek, więc możecie się spodziewać w przyszłych odcinkach, że będziemy ten wątek kontynuować. Mm -hmm. Chyba, że nie chcecie mm -hmm. tego, to napiszcie w komentarzach. Zrobimy się, możemy, <laughs> tak, <laughs> możemy zawsze w inną stronę iść. Możemy to rozbić jakoś, żeby poprzytykać innymi tematami, to już dajcie no właśnie, znać. Na pewno na chcieli. pewno w y, przyszłych odcinkach też byśmy chcieli, żeby Zigi może popowiadał o swoich orkach ogólnie o ksenosach, ksenosach. Y, więc y, biorąc pod uwagę, że GW ma wywalone w tym momencie na ksenosy ich, y, <śmiech> te, <śmiech> i... Nie, tak, <śmiech> nie, nie, chodzi mi, wiesz, o wydawanie kodeksów. Mają wywalone, my też zatem mamy na razie wywalone i skupimy się na Imperium i Chaosie. Nie, no oczywiście, że jak ja jak widziałem na przykład kodeks TAUGO, wiedział Dexorg, kodeks orków, to będąc trochę na hypie na czasie, e, oczywiście będzie można o tym pogadać. E, Także zakończymy ten dział i widzimy się, słyszymy się za chwilę. To by było wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku. E, chcielibyśmy, chciałbym Wam przypomnieć z tego miejsca o iTunes, że możecie y, nas znaleźć tym razem na iTunes i na różnych agregatorach podcastowych więc nie musicie już słuchać nas na YouTube, ale oczywiście zawsze na YouTube macie ten bonus, że możecie oglądać obrazki, a to nowości z Wide Warfa, jeśli nie kupujecie Wide Warfa i dlaczego tego nie robicie to pytanie możecie obejrzeć obrazki naszych fotografii naszych modeli, które pomalowaliśmy lub nad którymi pracujemy no i oczywiście modele, których mówimy na przykład o Reader's Models z Wide Warfa też no i wszystkich nowości Także tam możecie nas znaleźć, e, pomimo nowości od, od, od YouTube'a, który nie będzie nas monetyzował, przestaniemy zarabiać te całe 5 zł złotych na rok. E, my nadal będziemy wydawać odcinki na YouTube, bo czemu nie? E, no i cóż, widzimy się w przyszłym miesiącu, słyszymy się w przyszłym miesiącu e, i to chyba wszystko. Pamiętajcie, żeby dać lajka na Facebooku, zasubskrybować nas, a jak subskrybujecie y, YouTube'a, to pamiętajcie, żeby włączyć powiadomienia w postaci tego dzwoneczka, żebyście wiedzieli, kiedy wychodzi nowy odcinek lub inny content, y, robiony już solowo przez y, naszego grota. Szagir, co od Ciebie? Szatan! Ja jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Na koniec puszczę Wam zdjęcia, które otrzymałem od naszych e, laureatów konkursu e, noworocznego, którzy po, powysłali nam swoje e, przysłowiowe samojepki e, z prezentami. Także dziękuję Wam bardzo za te zdjęcia i pozdrawiam Was serdecznie. I tak. oczywiście przypominamy, że za najlepsze komentarze jest kuponik Kromlecha Tak jest. Więc żegna się z Wami: Vincent, Zygi i szwagier.